obiektywny podcast sportowy. Raz, dwa, trzy, Ma cztery. My nie, nie, już nagrywamy to, że tajemnice redaktora Magdalenia się uderniał. Zaraz będzie pytanie, na jakim hotline. No, w jakim hotclubie? Jak chyba Graciuk dokładnie nie wie na jakim. W jakim hotclubie? Różowy pantofel. Utknęliśmy, Różowy pantofel. tam razem na jakiś czas. Nagrywamy 174 odcinek po raz drugi. Ale nie będzie o tym samym. Chyba, że będzie. Hmm. Nie mamy. Hmm, no właśnie, może taki eksperyment węgiusy. zrobić. Że Czy dobrze mi się jakbyś... uda? Nie, że ty byś puścił ten odcinek taki trochę tam, byśmy byśmy powtarzali po prostu. To tak. samo, co mówiliśmy wtedy. Ja tak point. na przykład robiłem w teatrze, mój dyrektor tak miał. Ja mu puszczałem spektakl, który był nagrany kiedyś, a on za nim powtarzał. Myślę, że o, nie do powinniśmy ucha się wzorować twoim dyrektorem z teatru. Chociaż są pewne aspekty, które, tak powiem tak działalności tego dyrektora, na których byśmy się mogli wzorować. Tak, na przykład zarabianie <śmiech> tak, pieniędzy. Dokładnie. Tak, dokładnie. O tym pomyślałem. I lokowanie hmm. rodziny. Tak. Dookoła. No to by było, minął miesiąc, drodzy redaktorzy. Od podcastu nagranego, ja czy nie już, nagranego? A ja już nie od, wiem nawet nagra... na ilu Od tego, który się Od drugiego kwietnia. Ostatni hmm. podcast. 11... No to kolega ja 10... ciekawy miesiąc policzył. Sto... <grym> jak jest dzisiaj. Jak to jest trochę ponad miesiąc. Pięć tygodni będzie zaraz. Od 2 kwietnia. Na a no to dzisiaj jak... jest siódmy. A, a no. jak się ukaże, to będzie dziewiąty, to słuchacze dostaną po pięciu tygodniach podcast. No, no bardzo mi przykro. Słuchaczom <grym>? też niektórym. Zrobiliśmy sobie po 5 latach. Jak dostaną? Po pięciu latach podcastu mm. mamy prawo, żeby sobie zrobić krótkie wakacje. W związku z długimi. Ten... Ja nie miałem żadnych wakacji. Nikt mi nie czasie. powiedział, że mamy wakacje. Ja, ja, ja do pracy nie. chodziłem jak głupi. Szkoda, że mówisz po fakcie. Bo to tak. był tak zwany czynny wypoczynek. No oglądałem to się na, na żywo, wakacje. jak to głupi, i nawet nie mogę o tym nikomu powiedzieć. No oglądanie meczu nie nazywamy pracą. No jak, to, to jeszcze trzeba, jak się ogląda i się opowiada, to wtedy jest praca. Dlaczego ja mam tak niewygodnie? Na przykład widziałem dwa mecze Barcelony, trzy mecze Vive, dwa mecze Korony na żywo. No to, to akurat naprawdę ciężka praca. Które? Korona. Korona, ja może... Korona z Polonią, ciężki mecz do oglądania. No właśnie mówię. <grystanie> może zacznijmy od tego, co mnie zirytowało wczoraj otworzyłem wczoraj jeden z po, po, popularnych portali internetowych. No to po co otwierasz popularny? <śmiech> jeszcze z milion <śmiech> rzeczy, do których będziemy musieli wrócić, ale zacznijmy może od tego, nie wiem dlaczego, ale tak I zirytowa I zir zir zir zirytowały mnie rady eksperta Kowalczyka. Bo ciecha. Pierwszy chwili pomyślałem, że to w ogóle już na Kowalczyk, bo to była ten, że Kowalczyk grał Lewandowskiemu. Tak, tak. Porada w stylu por... zmień klub teraz. Znaczy nie, nie żeby się zastanowił i nie szedł do tego Bayernu, bo ten Bayern to po co mu ten Bayern, jak są lepsze ligi w Europie i tak naprawdę to tutaj Real się może po niego zgłosi albo Barcelona. Więc niech sobie to przemyśli. Tak słuchałem tego słuchałem i tak się zastanawiałem, czy nie jest przypadkiem tak, że w tej chwili Bayern jest najlepszym zespołem w Europie? W tej chwili. Jest. No, za dwa tygodnie tak, może się okazać, że. że jest. W przyszłym sez sezonie, kiedy jeszcze będzie. No, w tym sezonie był najlepiej grającą kiedy w Europie. Kiedy jeszcze będzie trenerem tego Bayernu Pep Guardiola, do, z którym chyba chciałby się spotkać każdy pi piłkarz. No, jak, się okazuje, nie no, każdy, jak się okazuje, nie każdy działacz to, że, że może jednak dobrym pomysłem jest pójść do tego ale, Bayernu, a nie pójść na przykład do Realu Madryt. Ale naprawdę uważasz za sensowne dyskutowanie z, z panem nie, no Kowalczykiem? No ja znaczy, no. ja uważam, no, chciałem bo ona... powiedzieć, że znaczy, się zirytowałem. Nie, tak. no, bo Wojciech, Wojciech Kowalczyk ma jest bardzo, ja, ja bardzo sobie cenię jego wiele komentarzy, natomiast to, że on a priori ustawia Ligę Hiszpańską na pozycji wyższej niż i, i dwa przynajmniej kluby w tej lidze na pozycji wyższej niż kluby grające w lidze angielskiej czy lidze niemieckiej, niezależnie od tego jaka jest obecnie sytuacja. Sytuacja jest taka, że Bayern Monachium nie od dziś, nie od pół roku, tylko przypomnijcie sobie w jakich okolicznościach Bayern Monachium rok temu przegrał finał Ligi Mistrzów. Czy my wrzucaliśmy przypadkiem, czy to gdzie indziej widziałem na naszym podcaście takie no, zestawienie, przegrał, zestawienie ostatnich historii. wyników Bayernu. Tak, no niesamowite. Robi, robi, robi wrażenie niesamowite, ale pokażcie mi czy Barcelona, czy Real Madrid, czy Manchester United, czy Chelsea, Londyn, czy kto zagrał w dwóch kolejnych y, finałach Ligi Mistrzów? I w trzech, czy Ostatnich. Chyba, tak. Tak? Oni jeszcze A pewnie. do półfinałów dochodzi dosyć regularnie. Do tego nie ma gigantycznego zadłużenia, takiego jak ma właśnie Real. właśnie, właśnie w ogóle nie ma. Nie oni ma, w, oni ma, w, ogóle, próby nie w ogóle nie mają rąk no jako jedyne tak. chyba w tej chwili. No tak, z tych czołowych tak. lig są oparte na normalnych no zasadach. Oczywiście czyli i, wydajemy i, tyle, ile mamy, albo i mniej. Mało tego odwrotnie. i Guardiola, Guardiola, który przyjdzie do Bayernu, będzie miał wolną rękę co do, co do transferów. Dostanie na te transfery 150 milionów, i to y, jak poprosi o. o 120, a dostanie 120. Jak poprosi o 150, dostanie 150. Jakbym mógł dostać 150, a dostanie 120, to ja bym wybrał 110. To jest tak, że jeżeli poprosi o obrońcę, to dostanie obrońcę. Jeżeli poprosi o napastnika, to dostanie napastnika. I komfort w pracy w bajernie Monachium jest ogromny. A do tego jest to całkiem przyjemne miejsce na Ziemi do życia. Bo bo w ogóle fajne spokojne miasto, które leży w dodatku w środku Europy. Kuchnia może nie, te, bawarska nie należy do moich ulubionych, ale jest wiele dobrych restauracji w mieście i Moja można pyszne Ja to się komu podoba. To we, to, we to we Frankfurcie. Oni mogą mieć monachijki co najwyżej. Monachium to golonka. <laughs> raczej i sznycle. Znaczy pod, jed, pod jednym względem tylko jakby tutaj nie wiem czy nie, nie, nie słuchałem akurat rad yy, Wojciecha Kowalczyka. Ale wydaje mi się, że w tej chwili paradoksalnie e, łatwiej byłoby Lewandowskiemu miejsce w 11 w Realu niż w Bajernie. No, tylko wiesz, tylko, tylko w, w Realu to jest tak, że zagrasz y, dwa dobre mecze i noszą cię na rękach. Zagrasz jeden słaby, tak jak Huntelar, który przecież świetnym napastnikiem był i w ale wcale nie grał źle i jest po tobie. A jeżeli zagrasz trzy złe mecze... To już w ogóle kibice, prasa y, i w ogóle wszyscy chcą, chcą cię y, y, żywcem pogrzebać. W Bayernie Monachium Robert Lewandowski nie przestanie mieć nagle opinii, którą miał, y, nawet jeżeli nie strzeli gola w dwóch czy trzech kolejnych meczach. Do tego. opinie do tego... No, nie, no ale tam napastników też paruje. No tak, ale. czy znaczy, ja bym się nie zgodził w ogóle czy z taką go... filozofią, że. No to co, to on powinien przejść z powrotem do Lecha Poznań, bo tam nie będzie <laughs> dla niego żadnego zagrożenia. Więc wiadomo, no. Znaczy, jeżeli no, się to przychodzi to do jednego opowiane? z trzech czterech czołowych klubów, zawsze będzie rywalizacja. No tak. Znaczy, Gomez, Gomez prawdopodobnie nie zostanie w, w Bayernie, Monachium. Będzie rywalizowało miejsce z Mandzukiczem. Miller gra trochę bardziej cofniętego, mogą przebywać w tym samym czasie na boisku. Skrzydłowi to skrzydłowi. No i jest pizarro. Obrońcy to obrońcy. No, no lewandowski <coughs> nie będzie grał na skrzydle. Tak? A, a, <mș> a, a A pizarro to jest zawodnik, który jest stupu, takim żelaznym rezerwowym. Tak? I nawet jeżeli pizarro zostanie, to wiadomo w jakiej roli. Czyli w momencie, kiedy Bayern wygrywa 5 do 0, to pizarro wchodzi na boisko albo gra w pucharze Niemiec, albo gra w meczach, które są wygrane, bo. Albo no, w dla... takich meczach właśnie. Właśnie jak teraz z Borusją, gdzie tak, mu było, że, że, gramy oni. że zagra, zagra drugi skład. A Guardiola A Guardiola swojej, swojego pomysłu na wygrywanie meczów nie zmieni. I nie będzie robił takich rzeczy jak Tito Wilanowa, tylko Guardiola, jeżeli chce wygrać mecz. To on chce go zazwyczaj wygrać w pierwszej połowie albo do 60 minuty, a później wpuszczać rezerwowych. Wilanowa ma inny plan. On, y, on próbuje wygrywać mecze wtedy, kiedy drużyna już przegrywa. Do tego jedyna reakcja trenerska Wilanowy polega na tym, że wpuszcza Messiego. No to, przepraszam bardzo, to ja bym brał połowę mniej i też umiałbym wpuszczać A propos Messiego. Bayernu. No nie, mówię o Guardioli, który ma inną zupełnie taktykę i on za, zazwyczaj... Przepraszam, jeżeli, Kowalczyka? Jeżeli, jeżeli, jeżeli... No tak, no bo... bo znaczy, mi... A propos Kowalczyka trochę tak, bo to no jest, dlatego, po że, tego rażenia, gdzie ma pustka dlatego że jeżeli z... No, znaczy z drugiej strony bo w Realu do Realu przyjdzie kilku nowych piłkarzy no prawdopodobnie Bayern, no nowy też. trener Słuchajcie, nie, no, ty, ty, ty dyskusja, dyskusja jest trochę taka... Yy, yy... Znaczy, wiesz, znaczy, dyskusja tyle jest przyjemna, że debatujemy o tym, czy polski piłkarz pójdzie do Bayernu, do Realu, do Manchester United. O takiej dyskusji to ja nie pamiętam. Znaczy, nie możesz e... jej pamiętać. Bo nie tak, było, no nie właśnie, by, nigdy nie chciałem skąd. powiedzieć. No tak, znaczy, chodzi mi, chodzi, chodzi, chodzi, chodzi takiej dyskusji nie pamiętam nigdy. nigdy. Znaczy, była taka dyskusja w polskiej, w Dyskusji było sporo, ale z reguły były wyssane z palca. Znaczy, jedna niewyssana z palca to, to dlaczego Boniek nie poszedł do Barcelony, a poszedł do Juventusu Turyn. To w tym kontekście było, roz, była rozmowa, a jak ja zapytałem Bońka wtedy, znaczy nie wtedy, bo wtedy to miałem no, 9 to lat, ale... To było proste, bo wtedy Juventus wte... był lepszym. Po prostu był Juventus skrótko. był wtedy najlepszym klubem na świecie, a Barcelona wtedy to kopała się o Mistrzostwo Hiszpanii, a w Pucharach Europejskich nie istniała i, i, i zaistniała dopiero po, po 10 kolejnych latach. W Pucharze Europy i potrzebowała do tego Johanna Krojfa. A Juventus wtedy wygrywał puchar za pucharem, a Boniek strzelał gole i asystował we wszystkich pięciu pucharach, w których miał Miał, miał Juventus za jego. Za jego Kardynał albo asystował. Strzelał albo asystował. Więc jeżeli prawdą jest to, że, że Lewandowski ma przejść do tego Bayernu, to. Ta sprawa, sytuacja może się powtórzyć. Że prawdą jest to, w momencie nie... do, najlepszego, do najlepszego w tym momencie klubu na świecie. Prawdą jest to o tyle, że y, ja przy okazji jednej z ostatnich naszych prac rozmawiałem z człowiekiem, który negocjuje z nim jeden z kontraktów i, no i jest Jak to jeden z kontraktów. No bo piłkarze mają kontrakty na różne rzeczy. Prawa a chodzi o to. okej, okay, rozumiem, e, myślę, że. Dobra. Jeden z kontraktów z nim negocjuje. Jego, kontrak... jego kontraktów tak. indywidualnych, no i rozmawia z Robertem Lewandowskim, który będzie, będzie niedługo zresztą w Warszawie i no, to jest tak, że prawdę napisała gazeta wyborcza, że Robert Lewandowski nie ma podpisanego kontraktu z Bayernem Monachium, bo gdyby miał podpisany fizycznie kontrakt z Bayernem, to kosztowałoby to Bayern bardzo dużo pieniędzy, dlatego że Bayern nie może fizycznie podpisać kontraktu, dopóki Robert ma ważny kontrakt, z, nie ustalając tego kontraktu z Borusją. Mhm. I z tego, co się dowiedziałem, Robert jest dogadany z Bayernem Monachium, ale jest to umowa ustna. Jest to umowa ustna i Robert po prostu, Robert już miał takie umowy ustne wcześniej, na przykład z Borusją Dortmund, wtedy kiedy oferował za niego jakieś pieniądze Juventus, Turyn większe, wtedy kiedy tam zwracały się do niego kluby typu Szachtar Doniec też za no, ale większe to, pieniądze. Wiesz, z Juventusem to, ja znowu teraz czytałem, że z Juventusem to było takie zainteresowanie, że oni raz zapytali i raz porozmawiali i więcej się nie pojawili. Tak, ale ja mówię o tym, jak, jak on był jeszcze w Lechu Poznań. No tak, tak, tak no, ja no, o tym mówię, więc to nie była poważna propo propozycja. No, natomiast jest, historia z tym lotem do... Blackburn bodajże. Hmm. Tak, natomiast no, to jest z Lewandowskim to jest tak, że on odchodzi do klubów, do których sam chce odejść. I znaczy no, sobie... na, razie, na razie raz tak odszedł. No. No, znaczy do Lecha też tak odszedł. Wiesz co, to jest... To jest, to jest... No do Lecha to nie końca, bo on tam chyba jednak był, był skłonny pójść do Legii, gdyby ona była zainteresowana bardziej. Tak. No, czy Legia, no, no. Legia się zachowała bardzo nie fair w stosunku do niego i to dwukrotnie? To nie, nie wiem, na ile to jest prawda, ale chodzą takie plotki, że tam jakby... Ten transfer był wstrzymany i czekali na decyzję dyrektora sportowego, który mu wcześniej był niejaki Mirosław Trzeciak. No tam I popisał ten... się Kubicki z Trzeciakiem. Przy, no tak, przy przy do, do, do tej pory tytowane jest. Nie wiem, czy prawdziwe. Że ta, barena ta... jest lepszy od Nie, tam Lewandowskiego. Nie, właśnie telefon, telefon, tak. Że może, możecie dawać Lewandowskiego do Lecha, mamy Barenę. Tak, więc że Aroua Barena jest lepszy od Lewandowskiego. No to tak trzeciak się orientuje w, w tym, jakie umiejętności mają. Znaczy to, to jest taka, taki osąd. Ten jest Hiszpanem, to jest lepszy. To, to, to takim osądem popisał się teraz Kowalczyk mówiąc o tym, że Real Madryt jest lepszym klubem od Bayernu, bo jest hiszpański. No nie jest tak. Real Madryt w tej chwili ani instytucjonalnie, ani sportowo nie jest lepszym klubem od. Yy... Jeszcze czekam, żeby pan, panie redaktorze, powiedział. I Barcelona. No, Barcelona piłkarsko w, w tym momencie jest klubem o klasę gorszym od Bayernu Monachium. Zgadza się. I yy, było to widać Znaczy, tylko aż... że to nie można też tak wiesz, no, bo podpisuje się kontrakt jednak pewnie na minimum 4 lata. No tak, znaczy, ale Bayern to, no, to nie jest klub, 4 który, 4 zginie, który zginie, który zginie no nie, z powierzchni ziemi za 4 lata. Natomiast jest, nie jest powiedziane, że. To nie jest klub, którego taki... dotykają kryzysy, tak? Znaczy, każdego musi mieć piłkarskie. Nie, nie, nie. Kryzysy go kryzysy. piłkarskie. no tak, organizacyjnie Chciałem powiedzieć, za, za w porównaniu historia. Bayernu do Realu, nadal odniosę się do jednej, do jednej wypowiedzi. Jose Mourinho ostatnio powiedział, ogłosił się najlepszym trenerem ostatniego 25-lecia w Realu Madryt i powiedział, że przerwał hegemonię Barcelony i doprowadził Real do trzeciego półfinału z rzędów w Mistrów. Ja to, jak to, jak właśnie to było... wymyśliłem, mam, znam miejsce, gdzie powinien się udać Jose Mourinho. To pasował. No. Powinien zamieszkać w jednym pokoju z Franciszkiem i z Benedyktem. No i słuchajcie... Ty... Słuchaj, jak, to, jak, to, jak, to, jak to było, Cinnu, z tą głupotą, że nie dyskutuje się z głupotą? Nie, bo... nie, tylko że ja, tylko, że jeżeli, jeżeli, jeżeli ludzie, którzy kibicują Jose Mourinho, rzeczywiście uznają to za sukces Realu Madryt, to ja się pytam, Jaką porażką w tym momencie jest porażka Bayernu Monachium w finale Ligi Mistrzów, wygranie Ligi, Ligi Niemieckiej, bo Real Ligi w tym sezonie ja nie jest Ja uważam, wygrał. że to porażka w finale Ligi Mistrzów na własnym stadionie z najsłabszym w historii mistrzem z Chelsea. No była to porażka bolesna, tak? Na pewno. Natomiast jest, to nadal, jest to nadal dotarcie do, do, do finału Ligi Mistrzów, coś, o czym Real Madryt nie może pomarzyć od 2002 roku. Także gdzie ta hegemonia Realu Madryt Wielkiego no, Klubu, nie a nie gdzie, a nie gdzie ten Nie rozmawiamy tak? o tym, co wypowiedział Murinie, bo on rzuca takie właśnie znaczy, zdania ja, ja, po to, żeby ja się ludzie tym emocjonowali mnie, i znaczy... gadali a ludzie nie to, to Wystarczy no. przypomnieć tak, sobie Vincente Del i jego osiągnięcia w Realu no. Madryt. na przykład wygrane dwie Ligi Mistrzów w krótkim czasie. Bardziej, że nie ma wcale pewności, a nawet myślę, że jest prawie pewność, że Mourinho nie będzie trenerem Realu. No jest w chyba, sezonie, chy -chyba, więc, chyba prawie pewność no, jest tak. więc, więc jakby nie, nie, nie ma co wiązać transferu do Realu z spotkaniem Mourinho, bo to tak. mogą być rozłączne historie. Tak, no, mało tego w ogóle nie wiadomo, kto będzie trenerem Realu, bo wszyscy w Realu zagle zaczęli wzdychać do Jupa Henkesa, którego no drużyna. No ja to jest w ogóle uważam, że, e, e, tylko, że odejście, tego, odejście, odejście teraz Henkesa z, z Bayernu Monachium i, i przyjście Guardioli. Na tak tak Znaczy nie, to nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że no, stworzył tak naprawdę teraz najlepszą drużynę. No tak, to, że to, to co nie... Bayern gra, w jaki sposób gra, w jaki sposób ma zorganizowaną grę, jak wygląda ławka, jak są poustawiani tak. zawodnicy i jak gra przy, przez całą ligę i, i ligę mistrzów w tym sezonie, no to są najlepsze czasy Barcelony i Guardioli w Bar w I no teraz, nie, i znaczy teraz... To jest w ogóle to jest, znaczy jak dla mnie to jest co, o tyle inne, że jak patrzę na znaczy bajkę. Bayern... Chodzi mi, chodzi mi o, o, o sposób dominacji nad innymi tak, drużynami. Znaczy to, to jest, według... to jest nie o wiem, to, bo, bo nie widziałem nie chodzi mi... tak po układanej drużyny. Znaczy tak. Takiego... To jest taka machina, że, że jest takie, bo Barcelona I w tym momencie, na czym innym. Tak, a... Czyli, czyli osiąga, osiąga też była drużyną poukładaną no ze tak, trzech miar. Tak, tak no to ale mi, nie, mi, oczywiście. hiszpańskie, a niemieckie to są jest wie, różne poukładania. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że w tym momencie Guardiola przychodzi w momencie, w którym Bayern jest na absolutnym szczycie. Jak wygra Ligę Mistrzów z Borussią Dortmund, jest na absolutnym topie. Znaczy zdobywa potrójną koronę i, i osiąga absolutny szczyt, czego mm -hmm. do tej pory nie zrobił. I w tym momencie to znaczy... zjawia się Guardiola. Ja, ja powiem, to jest bardzo ciekawy test dla Guardioli w takim razie. Nie, no naprawdę, bo, to prawda, to, oczywiście. To to mówiliśmy bo, bo... o tym, co zrobi Guardiola, jak będzie musiał pójść do kolejnego y, klubu i budować kolejną potęgę. A tu wychodzi na to, że on przychodzi, że zbudował, staje potęgę, potęgę którą może, no. może albo rozpieprzyć, tak. albo, albo znaczy, kontynuować. Tak, właśnie, znaczy, bo nic więcej już nie zrobi. Prawda, nie, nie zrobi lepiej generalnie. Prawda bo już jest nie ma taka, że nie się z czego odbić. Nie, no prawda, jest taka, znaczy, że ma utrzymać. doświadczenie, bo przychodząc no tak, do Barcelony, przychodząc do Barcelony, tak naprawdę miał. W tym Składzie, który był trochę niepukładany i wiadomo, tam nie no, skład, to musiał to od nowa. No, tak, to rozsypkę zupełną. Od nowa zrobił skład? No wyrzut... proszę cię, no miał Messiego, miał Czawiego, miał nie, miał najlepszych zawodników na świecie. Messi przed Ale miał najlepszych zawodników na świecie. No miał, no, ale trzech, czterech. A czy miał resztę, kilku takich, to... żeby zbudować tą kadrę, tak. musiał się pozbyć Ronaldinho, Deco i Eto, po to, żeby zbudować najlepiej grającą Barcelonę. To weź teraz Bayern. Nie było takie proste Wyrzuć z niego Robena, Ribery. Jego Ronaldinho Jagera i, i zastąp ich wychowankami. I no. Zbuduj na tej, po, tej podstawie. No, ale po co to robić? No nie, no nie. Znaczy, nie mówię jeżeli po nie co będzie to po drodze z Robinem, na przykład, który jak wiadomo z podawaniem ma problem, bo Riberiego zostaje w tym meczu Bayern-Monachium, to nie miał już takiego problemu z tym podawaniem. powoli, powoli dojrzewa. Co więcej, nie miał problemu z obroną i na przykład grą w wślizgiem na 16 sz metrze, tuż przed swoim polem karnym. no. No. Takiego Robena grającego nie widziałem. Po prostu nie widziałem. Raz, że nie gra już tak samolubnie, jak grał wcześniej. Znaczy nadal, to jest, ma, to jest nadal, ma sporo, nadal ma sporo minusów, bo jednak zawodnik grający na skrzydle, który ma jedną nogę, to jest, to jest poważne osłabienie. No tak, też. tylko że jak znajdzie sobie na niej troszeczkę miejsca, no to widziałeś, co robi. Ja myślę, że tutaj ważnym aspektem jest też pewne starcie osobowości, bo Guardiola nie jest znany z tego, że potrafi się, bo to też jest tak, też jest tak że on ma silną osobowość, piłkarze hmm. mają silną osobowość i było wiele takich... Ale to są, to są którzy... Niemcy, wiesz, w większości. To no. są Niemcy, to no są Francuzi, może no, są Francuzami słuchaj, albo Holendrami. Jak sobie weźmiemy pod uwagę... Jak, jak weźmiemy pod uwagę tego, że na, na dwóch skrzydłach w Bayernie Monachium gra, gra dwóch jednym z najtrudniejszych zawodników do prowadzenia, czyli Frank Ribery i, tak. i, i, i Arjen tak. Robben. Tak. No, I ja, Henker sobie ja, ja rob, z tym świetnie ja, poradził. Ale pytanie, Raz, czy Guardiola sobie z tym poradzi? Dwa, że oni się nie lubią. No. <laughs> oni się nie lubią, wręcz nie znoszą. I, i mimo wszystko jednak potrafił ich ustawić, grać... No. Wiesz, Henkes to jest bardzo dobry, doświadczony trener. To jest człowiek, który jak go wyrzucali z Realu Madryt po wygraniu Ligi Mistrzów. Ale to nie co ty... to miał To miał 100 rozegranych wtedy meczów w Pucharze Europy. Jako nie no trener. tak, tak. Nie, no, doświadczenie wiesz, i... ma ogromne. Aczkolwiek to nie a to jest. Było, doświadczenie a to było 15 lat I to temu. Nie, i nie są tylko sukcesy. To nie są tylko sukcesy. Oczywiście, bo to też no, porażki. Ale on nie prowadził też drużyn sztampowych. Przypomnijmy, że to był trener, który prowadził na przykład drużynę atletiku Bilbao albo tak? Borussia Mönchengladbach. Na przykład. Tak? Także on ma doświadczenie na bardzo różnych polach i to jest trener. Które mu, które akurat, to chyba który spad, Z Realu... Borusią spadł z ligi? Nie wiem, ale w, akurat w Realu Madryt taki trener by się bardzo przydał. Pyta... Tylko, że niestety Real Madryt ma to, że właśnie yy, on pamięta to, że został stamtąd zwolniony, między no innymi ale... przez media i prezesa. Tak? Przede wszystkim z tego że co ja wiem, jeżeli no to... będzie chciał, ja wie, Z tego co ja wiem, to Henkes mu odchodzi na emeryturę. No właśnie, chodzi no o to, że go do Realu bez sensu. wiesz, ser Alex na emeryturę też pięć razy odchodził. No nie, ale gdyby ale wiesz, ale seralec jest od ogóle, 25 lat ale się jednostobie. Stąd się wziął Guardiola, że Henke stwierdził, że to nie jest tak, że Henke jakkolwiek wyrzuca z Bayernu, tylko on stwierdził, ja że, że No ma, tak. ma dość i odchodzi. No i Stąd znaczy, Bayern zaczął szukać trenera. Wam, powiem wam że nawet, że, że w rozmowach z kibicami Bayernu, bo to jest dosyć też fajna rzecz, jak się kibicuje Barcelonie. O, to powiem wam y drugą rzecz, która mnie zirytowała. Jak się chodzi po Monachium, to po prostu kibice podchodzą, zagadują, niektórzy próbują mówić po hiszpańsku, inni gadają po prostu od razu po angielsku, ale, ale opinia jest taka, no, oni wszyscy twierdzili, mamy najlepszego trenera, jakiego możemy mieć i najlepszy Bayern w historii. I, i co ciekawe, kolejna opinia, którą się spotykałem w rozmowach z kibicami, tam bardzo dużo ludzi, rozmawiałem z kilkunastoma, jeżeli nie więcej osobami w mieście w dniu meczu, Kolejna opinia jest taka. Jedyną drużyną, która może nas pokonać nawet bez formy, to jest Barcelona. Tak? Okazało się, że jest to nieprawda, bo Barcelona w tym stanie sportowym, w jakim jest w tej chwili w stanie takiego dosyć mocnego rozkładu projektu sportowego, nie jest w stanie wygrać z tak grającym Bayernem, widzieliśmy dwa razy, tak? aż, aż za dobrze. Chciałem powiedzieć, że zir zirytował jakiś baran z telewizji polskiej, którego wysłali do tego Monachium. Chodził tam gdzieś po ogródkach piwnych i rozpoczął swoją relację, gdzie tam się pytał właśnie kibiców Bayernu czekających na re rewanżowy mecz, jak oni to widzą i tak dalej. Rozpoczął relację w ten sposób, że nikt by tutaj nie odważył się wyjść w koszulce Barcelony. No brednia, dlatego, <śmiech> że, <śmiech> dlatego że po prostu klubem, którym się tradycyjnie w Monachium kibicuje jest Barcelona z wielu względów. I nie ma absolutnie żadnego problemu. Mało tego, na stadionie sektor kibiców Barcelony nie jest sektorem wydzielonym. Siedzą w kibice razem, razem idą na piwo razem stoją w kolejce po... Ten, dokuczają sobie ewentualnie, ale generalnie więcej osób podchodziło do mnie i dziękowało za fajny doping i za to, Ciągam że... się za warkocze. No nie, tam kibice wyglądają dziwnie. Jakbyś, jak, jak naprawdę niektórzy kibice Bayernu Monachium to jest... Widziałem chłopak, który... Mają hełmy? Miał na, na, na, mają też, hełmów nie mają, ale na przykład widziałem typa, który miał na sobie AZ-40 szalików. A, a było ciepło. Miał na rękach to tak od nadgarstków po łokcie, jeden za drugim i w pasie jeszcze miał jak Jakąś spódniczkę zrobioną z tych szalików. No a co miał na plecach? Klasyczny klasyczny bezrękawnik dżinsowy z ilością naszywek Sryliar plus jedną wielką naszywką Bayernu na plecach. Do tego dłuższe włoski z tyłu, no po prostu elegancki taki Nerdowski kibic. Bawarczyk. Bawarczyk. Bawarczyk. Bardzo wielu takich, ale, ale, ale barwnie, przyjemnie i, i tak jak mówię, ja nie miałem takiego, znaczy jak mam przegrywać rywalizację sportową jako kibic, to wolę przegrywać z kibicami, którzy szanują twoją drużynę i przed meczem, i po meczu. I jedyne co ci mogą powiedzieć, no to zagraliśmy super mecz, ale dziękuję. Dziękujemy za widowisko. Tak? I to jest tego typu podejście, którego wielu kibiców innych drużyn nie ma. Ja się spotkałem z dwoma klubami, jeżdżąc na mecze Barcelony, które, które zostały które tak potraktowały kibiców Barcelony. To był Manchester United i to był Bayern Monachium. I tu też poznaje się wielkość drużyn. Natomiast już nie będę komentował dalej, bo musiałbym coś brzydkiego z nami powiedzieć. <grym> Tak, tak, i wrócilibyśmy no tak, znowu wracając, do tego samego. Tak, tak. Wracając do, do samego Majeru, tak jak mówię, no to ja, nie wiem, tak mi się wydaje, nie widziałem dużo tak poukładanej w historii chyba, która ma tak wszystko na miejscu i... Znaczy, wiesz co, na żywo jak się na to patrzyło, to, to było tak jak w tym z z tekście z Rejsu. Że aż dziwne, że się nie wzorują na zagranicznych. Barcelona zagrała, tak jak z Milanem na San Siro. Była tak przeczytana przez Henkesa. To, co, za, to co robili w defensywie przede wszystkim zawodnicy Bayernu, no właśnie, to poezja. Po prostu patrzyło się na to, w jaki sposób oni podwajają, potrajają. Jedyny sposób, żeby zawodnik Barcelony wygrał, wygrał pojedynek jeden na jeden, to było wygranie tego pojedynku, ale do linii autowej. Zawodnik Barcelony nie wygrał ani jednego driblingu do środka. Mhm i jeżeli wygrywał ten dribbling, to natychmiast wiesz, jak Spartanie wyrastało mu dwustu następnych, nie? Trzysta. Nie, nie, nie, Spartanie to nieśmiertelni Dariusza Perskiego. Tak, wyrastało. Nie opłacało się ścinać jednego, bo mu trzy głowy wyrastały natychmiast, także to, to było imponujące rzeczywiście w wykonaniu Bayernu. To, że cała drużyna broniła, no ale to, że to w jakiś sposób też Barcelona niestety zagrała w, w obu meczach. No wiadomo, że to jakby są sprzę sprzężone naczynia, tak? Wiesz, no niewystawienie też Messiego nie. Tak, sprzężone na tyle. Tak. Nie wystawienie też Messiego w rewanżu to był już taki jak dla mnie absolutne, absolutne pokazanie tego, że nie mam pomysłu na dwumecz. mecz. Wystawię Messiego, przegramy, będę miała libii. Tak ja, tak ja odebrałem to, że Wilanowa. Nie... nie, to. to, to, to to, co pan mówi, że to jest jakieś koszmarnie nielogiczne. Dlaczego? A to Jak dlaczego to? nie zagrał Messi? A tego nie wiem, nie mam pojęcia. No, a no. dlaczego nie zagrał Messi, skoro zagrał trzy dni wcześniej, wszedł w, w, w, w ogóle nieważnym meczu z Bilbao, z ławki, po to, żeby uratować wynik. Widać było, że jest zdrowy. Strzelił fantastyczną bramkę po, po indywidualnej akcji. Drużyna Widać, że drużyna żyje futbolem tylko wtedy, kiedy on jest na boisku. I teraz ty jako trener, widząc, że drużyna zupełnie inaczej się zachowuje, mając lidera na placu, co robisz w czasie odprawy? Informujesz swoich piłkarzy w czasie odprawy, że Messi dziś nie zagra. I oni mają 15 minut i wychodzą na boisko i w ogóle nie wierzą w to, że mogą cokolwiek zrobić, bo wiedzą, że Messi nie zagra. Może... Po czym Messi wychodzi z Betisem i co robi? Wchodzi z ławki i załatwia wynik meczu. No dobrze, no, ale może po prostu tego dnia okazało się, że Messi na przykład nie, nie wiem, nie może wyjść i tak dalej, a, a potem a, się a, okazało. A czy, a czy, nie, a czy, nie, nie, no a czy Paris Saint-Germain że... mógł wyjść? no Wyszedł. Ja, kulawy. kulawy. Ty, a tu zdrowy no, nie wyszedł. No właśnie właśnie no, wyszedł, bardziej starze, że kulawy. No, to, ale co? Wyszedłby od początku meczu. i To już prędzej wilanowe na miejscu Wilanowy, prędzej bym zobaczył jak się sytuacja rozwija i jeżeli będzie jakaś szansa na to, że trzeba gonić wynik po 4-0. Mm. Przypominam, po 4-0 mm. z tak grającym Bayernem. Jeżeli jakakolwiek cień szansy się pojawia na to, to wtedy można wpuścić chorego Messiego do gry. Ale on nie był chory. A tego on nie gra... wiemy. No, ale znaczy, jak on był cię. chory, w, czyli w pierwszym meczu, to go wpuścił tak. Tak? i on wtedy chodził. No, ale tak. wtedy jeszcze A jak był, był zdrowy, zdrowy. Ale to jeszcze był Ale w pierwszym meczu, pierwszy mecz się zaczyna od 0-0. Zaczynamy drugi mecz, od 0-4. Tak, ale jeżeli. jeżeli no, to jest kolosalne roz... jak dla mnie. Ale jeżeli różnicia. rozmowa z ojcem i agentem zawodnika jest taka, że ojciec mówi, że, że, ja... zawodnik, że hmm. zawodnik nie może grać, bo się ledwo rusza, efekt jest taki, że on Mówię, przechodzi w meczu teraz. Mówię o pierwszym meczu, że on przechodzi po boisku 6 metrów. Nie walczył ani razu o piłkę. Barcelona grała w dziesięciu. I w konstrukcji, i w obronie. Do tego każde podanie do niego, to było wiadomo, że jeżeli on dostanie kopa, to, to zaraz, za chwilę będzie musiał zejść. Znaczy on był dwunastym tak, graczem Bayernu. Gdyby, grał, gdyby, gdyby grali przed ten mecz przeciwko Realowi Madryt, to zniszczyliby fizycznie Messiego tak, że Messi by się nie podniósł no przez najbliższe ale, ale dwa Ale Bo miesiące. ja nie rozumiem w takim razie, jakie to jest alibi? Alibi jest takie, że nie wystawiam zdrowego Messiego, tak? No trudno, no, przegrałem mecz, tak? No przegrałem bez Messiego, zawodnik jest przeciążony. Przeciążonego to ba... przeciążony. No co to za alibi? Nie, no właśnie, ja, właśnie, ja, właśnie, ja właśnie ja teraz wygłosiłeś alibi, nie, nie rozumiem. Ja też, bo właśnie no, rozumiem... wygłosiłeś ty radę, że to jest żadne alibi, a przeciwnie. Pogoda no, rybaku, że nie. go nie dla wystawił, mnie to, nie, no to nie jest to alibi. Wystawi... Nie, no zawsze mogę powiedzieć, że przegrałem, że przegrałem mecz, bo nie miałem Messiego, bo był chory. No, ale tak? sam go nie wystawiłem. No po prostu wysta... sam sobie strzelam w kolano w tym momencie. No właśnie, dla mnie wystawienie Messiego jest nie do. Nie ma takiego wytłumaczenia, nie jest żadna Ligia, którym się da wytłumaczyć. Nie wystawienie Męsiego. A byłoby ci, że... wystawienie, no ale chory nie dał rady Powiem i tak Ci, dalej, że jakby no. po, jakbyś popatrzył na to, jak gospodarowanie, ja jak, jak gospodaruje się siłami <grym <grym Messiego. O, wytłumaczyć. Jak, jak, jak gospodaruje się siłami Messiego od pierwszego meczu z Paris Saint-Germain do Nie znajduje no, ani jednego logicznego uzasadnienia dla jednego występu tego zawodnika w określonym meczu. Gra wtedy, kiedy nie powinien. Nie gra wtedy, kiedy powinien. To się zgadzam. To jest podobnie jak z Premier Tuskiem. O, no, o, no, no, no. To się nazywa przykrywka. To znaczy tak, przypuśćmy, jeżeli się zwalnia... Że nikt nie mówi o tym, że przegraliśmy z Bayernem, tylko wszyscy mówią o tym, że nie przykład, wystawił Messiego, jeżeli, tak? Jeżeli tak. Tylko, że obie rzeczy to no są, tak, ale, są, tak, są, są, tak. są złe. Ale nie, nie, nie, nie, ale nie o to chodzi. Chodzi dlaczego o to, że przegrałem? Wtedy możesz powiedzieć, dlaczego przegrałem? Z powodów no, to obiektywnych... to jest po, alibi. Poczekaj. Bo nie przegrałem dlatego, że jestem słaby, słaby i nie potrafię ustawić drużynę. nie mam taktyki, i nie mam pomysłu. Tylko przegrałem z powodów obiektywnych, z powodu losu złego, który mi Messiego zabrał. Po prostu. Rozumiesz. Tak, ale niestety to nie ma losu złego, który mu zabrał Messiego. Bo on wynika z tego, że on on wynika sam Wilonowa potem mówi, że Messi był zdrowy, a nawet jeśli Messi nie był zdrowy, to tylko dlatego, że Wilanowa go wcześniej wystawiał bez sensu poprzednich meczach, kiedy no, nie był zdrowy. Z tego zdrowy, wynika, tak? Więc... że ludzie są niedoskonali, a trener Wilanowa jest na tyle niedoskonały, że nawet swojego własnego swojej własnej przykrywki nie potrafi do końca no, Trener Wilanowa strzał sobie w kolana, a potem długie tam śrubokrętym, Dokładnie. jeszcze w ranie. No, <śmiech> no, tak. Generalnie znaczy, tak to wygląda. Bo, bo tutaj, Więc tutaj nie nazwałbym tu... tego alibi. Alibi jest słabe. Możemy to nazwać. Przypomina mi się a propos alibi, przypomina mi się słynna scena z polskiego filmu. Mużyn, Mużyn, najlepsza na świecie. Mużyn, skórze. A, i, i, a, a, nie no, może wiesz... brać na litość, mam przestrzelone dwa kolana. Zostawcie <laughs> mnie w spokoju. Tak, a już, a już, a już no niestety. No, znaczy, ciężko jest mi cokolwiek zrozumieć. Zobaczcie jak to, się, jak to się plecie. Pół roku temu, jak rozmawialiśmy o zespołach o, i o Realu, czy tam rok temu, o Realu i o Barcelonie, to Barcelona była najlepszym klubem na świecie. Ale nie wygrała rok temu mistrzostwa, a w tym roku wygrała. No dobrze, ale, ale generalnie mówiło się no ale czas, że ta najlepszym chodzi... klubem na świecie, a Real był w budowie. A, a, w a wybór tak. tito Villanowy był, był oceniany. Ja wróciłem do komentarzy celowo, żeby sprawdzić. A tito, tito Villanowo, jak został wybrany przez kibiców Barcelony był, było gadane, że najlepszy ruch jaki można ale zrobić, ja bym tu niekry... fantastyczna ale, ale żebyśmy tak, tak, tak dalej i tak, i tak dalej. My, Erwinie, Jedynie my, naturalna my, konsekwencja ale, działania Ernest, i to. Zobacz jak grała były. Barcelona do, do momentu, kiedy Tito nie wyjechał do Nowego Jorku się leczyć. Zobacz. No, i, na, i w tym sezonie osiągnął więcej niż w zeszłym. No, w zeszłym to Guardiola. Niż, tak? No, niż, niż znaczy, Guardiola. Bo wygrał, w zeszłym, liga, no. wygrał Ligę z tej prostej przyczyny, że, że Mourinho w momencie, kiedy się zorientował, że Ligę przegrał, przestał grać w lidze. A Ligę tak. przegrał w październiku. nie powiem, pół tego pochwalił. No nie, no, dostać, przez pierwsze. Pół... Ewidentnie pomógł tutaj. Nie, no, pie, przez jesienią, jesienią Barcelona grała absolutnie bajecznie. No, a, już, a, już a, nie a, a Real jak grał. Nie, w życiu nie traciła tak mało bramek i, i grała znaczy, po prostu genialnie. Znaczy, no, Barcelona bije wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę straconych goli. To jest inna sprawa. Ale, ale prawda jest też taka że no to, co, to co mówiliśmy od razu no ja, jeżeli ja bym był prezesem i miał zatrudnić trenera jeżeli ja mam raport medyczny i wiem, że człowiek wraca do zdrowia ale ja, nie, ja w momencie kiedy oceniałem wybór jego na, na następcę Guardioli miałem poczucie, że człowiek jest po operacji i jest zdrowy, wraca do zdrowia a w momencie, kiedy wiecie, gdzie dzisiaj jest Tito Wilanowa przed następnymi meczami Barcelony? Do końca sezonu wyjechał do Nowego Jorku. No, ale to co, uważasz, że z takiego samego powodu na przykład powinni. Yy, ja nie uważam, że ludzie chorzy powinni dłuższe. się leczyć. Aha, czyli nie pod Ale zupełnie inaczej znaczy, mówiłeś, jeżeli bo... dotyczyło to, to nie, nie, nie, nie. na przykład Erika Abidala. Nie, nie, nie, nie, nie. I Mówiłeś, że nie, klub ja uważam, zachowuje nie. się znakomicie, tak, bo przedłuża z nim kontrakt tak, w momencie, kiedy on jest chory i tak dalej. Przedłuża z... tak. Nie, przed... ja uważam... Ale nie każę mu biegać po Przepraszam cię, ale ja nie uważam, że Tito Wilanowa powinien zostać zwolniony. Ja uważam, że nie powinien zostać zatrudniony. Nie. Nie. No, powinien, ja uważam, że w sytuacji, w której Tito Wilanowa się rozchorował po raz wtóry, powinien z nim być przedłużony kontrakt do momentu, dopóki nie wyjaśni się jego sytuacja zdrowotna. Powinien mieć wy normalnie, y, ponieważ zostało to, to jest decyzja zarządu. Powinien normalnie mu, pójść na zwolnienie, tak jak być tak, wy normalnie być wypłacana, norma wypłacana pensja, a drużynę powinien prowadzić ktoś, kto jest w stanie unieść stres, odpowiedzialność za zespół, jest w stanie przygotować taktykę, jest w stanie normalnie reagować w czasie meczu. No ale to sugeruje, żeby zatrudnić po prostu nowego trenera. No, tak. na, czas, te, na czas, kiedy trener jest chory. Trener, człowiek... No ale Benitez już był zajęty. Człowiek, ale, no, ale... jest ale no, smuda mu O, nie, Przepraszam Cię, no Barcelona to nie, jest, to nie jest drużyna, która ma, wiesz, 20 milionów złotych budżetu i może ją prowadzić, wiesz, ciotka trenera smudy, tak? Tylko tylko wiesz no tutaj to, to, to, tych zawodników naprawdę czasami trzeba zmotywować, czasami trzeba im powiedzieć jak mają zagrać, co pokazały mecze chociażby z Paris Saint-Germain, gdzie dobry trener z bardzo przeciętnym tak naprawdę zespołem potrafił w Barcelonie wybić grę, grę w piłkę z głowy. Ancelotti ten mecz powinien wygrać z Barceloną, ten dwumecz. Dlatego, że jest lepszym trenerem, miał, lepiej reagował, lepiej czytał grę, lepiej poprowadził zespół w dwumeczu. Ja Parysta, to nie rozumiem, że ma... ja, ja szczerze mówiąc, nie rozumiem, czemu PS, że nie wygrało me tego dwumeczu z Barceloną. Znaczy, no... To, znaczy, to, to, to, to tylko i wyłącznie znaczy, zawdzięczają temu, że Messi pie, pie, wszedł na chwilę, no, bo tak, po prostu okazało mają, się, że, że, że jest absolutnym geniuszem. Znaczy, w sensie takim, że jest w stanie kilka, to zrobić. No. Barca nadal ma kilka indywidualności, a szczególnie tak. jedną, no, no, która, no, potrafi która potrafi Tylko i wyłącznie tego. Tak. Dla, tym, no. tym niemniej kilka decyzji, jako, jak spojrzymy na, na ocenę kilku decyzji, to ja uważam właśnie, że, że no... Je, nie można grać za krótką kadrą, nie można grać wtedy, kiedy się, się nie ma trenera. Jest to w zeszłym sezonie. Za no, krótką jest... kadrę to Borussia akurat przeczytała. Tak, tak, ma to i... raz, a zerową. Tylko, tylko, że Borussia była też w, tej, w takiej samej sytuacji jak, Bayern, jak, jak Real Madryt. Przegrali no. ligę bardzo wcześnie. No dobrze, ale, i mam, ale poprzednich i, i w poprzednich sezonach widzę kadrą. I w lidze kadrą się posługiwali w sposób zupełnie do, dowolny. Ale kadra tak? w poprzednich sezonach Barcelony nie była szczególnie tylko, że, bardziej tylko, rozbudowana. Że, no. tylko, tylko, że zwróć uwagę, że... Także ja myślę, Barce że to nie jest problem tylko, długości tylko, ławki i tego, że ci ilości, Przy tej samej grają. ilości zawodników, co w ubiegłym sezonie, Barcelonie wypadł Pujol, Barcelonie wypadł Abidal, który wypadł już w zeszłym roku, tak? wypadł Busquets, czyli trzech już kluczowych zawodników, do tego, do tego yy, kontuzjowany w kluczowym momencie sezonu jest Messi, na którym się opierała, opierała bardzo gra zespołu. I generalnie zespół jest fizycznie rozbity, bo jest po prostu zajechany. Owocem, co, co jest tego przyczyną, nie wiem, bo nie siedzę w zespole, ale jak ja bym był trenerem, to jakbym widział, że mi drużyna zaczyna umierać powoli fizycznie na boisku, to bym jej, to bym wprowadził mikrocykle, nie wiem, o, to, co, to, co robił, to, co robił Guardiola. Wysłał zawodników na siłownię, odstawił ich od treningów. Dlaczego zobacz? Odstawiony w październiku został od kadry. Montoya, został odstawiony Bartra, który rozegrał pięć spotkań, a później musiał grać w najważniejszych meczach sezonu. Człowiek, który miał trzy gole na nodze w dwóch meczach z Bayern. Ja, tak? ja, ja, ja nie dyskutuję z tobą, nie wiem, nie, nie bronię ja Bilanowę, że prowadzeniu... nie popełnił błędów, bo on Popełnił błąd za błędem, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Barcelonę i Jezus, prowadzenie Barcelony w tym sezonie. Błędy ja nie błędami, w w ale rzecz. pytanie: znaczy, błędy, błędy, je, błędami. Czy się znaczy, wyciąga to, z nich wnioski? Jest to, jest to trochę, trochę też tak, że błędy może Moje. też wynikały z tego, że jednak człowiek chory, który głównie spędza czas w szpitalach, no nie ma głowy do tego, tak. żeby nagle grać półfiniał Ligi Mistrzów. No, znaczy, no błędy, błędem spokój, wynika z tego, że od początku do końca, czyli błędem no. było zatrudnienie Tito Wilanowy. Nie, nie. Znaczy, błędem od było nie danie mu zwolnienia lekarskiego w momencie, jak okazało się, że on tak naprawdę nie jest. Tak? Uważacie, naprawdę uważacie, że prowadzenie, żeby te, zatrudnienie trenera po to, żeby poprowadził zespół przez trzy miesiące. a potem... a przez trzy miesiące. A potem, jak zatrudniasz człowieka i człowiek jest zdrowy, bo jest no. po, po kuracji, to zatrudniasz go na cztery lata, a nie na trzy miesiące. Ale ja nie wiesz co, z tego, z, tego, z tego co przed chwilą mówisz i z tego co rozmawiamy, nie wynika z tego, że te wszystkie błędy, które popełnił Tyrtarz Wilanowa, wynikają z jego choroby. No właśnie no, teraz trochę błęd. Nie, Ja mam wrażenie, że jednak nie. Jak patrz, znaczy, jak, patrzymy, jak patrzymy na brak reakcji podczas meczu... Dobrze, Ernest, ale czy kiedykolwiek to byłeś To jest tylko sytuacji... i wyłącznie kwestia, znaczy, kwestia choroby. Znaczy, ja ja myślę, uważam, że on że nie niestety... Jesteś... Sta... Poczekaj, no, no. poczekaj, nie jesteś w stanie tego ocenić Dokładnie. według mnie, bo nie wiesz, jak się zachowuje człowiek, mający na głowie taką chorobę. Śmiertelną chorobę. W tym momencie nie możemy oceniać Wilanowi jako trenera pełnoprawnie, bo on tak. nie powinien pracować w ogóle. On nie a powinien patrząc, się tym patrząc, zajmować w A tym patrząc momencie. na początek, kiedy jeszcze nie był chory, to znaczy kiedy jakby ta choroba do niego nie wróciła i kiedy jak miał czystą głowę i mógł się zająć tą trenerką, to wszystko zaczynało to to był się To bardzo w Hiszpanii tak, tak naprawdę w tym okresie. Tak, tak. To, to wypracowała przewagę, tak, która spowodowała zaczęło się bardzo obiecująco. Potem przyszła choroba. No ale to zaraz. Moment, się moment, panowie, bo, bo, bo ja mam wrażenie, że mam do czynienia z jakimś rozwojeniem jaźni. Przed chwilą usłyszałem, ale swoje. że wygrał. Możliwe. <śmiech> dlatego chcę to uporządkować. Przed chwilą usłyszałem, że wygrał Jesienią, wygrał, wiesz, wygrał ligę hiszpańską, dlatego że Real już dawno odpuścił tę ligę hiszpańską. No, no Real, nie, nie. Real, Real ligę przegrał, a później więc, ją odpuścił. Więc, więc, ten w sensie pracy, to, i, jest, wiesz, to jest jedna wiesz? kwestia. A druga znaczy, kwestia? A druga... Mój, to, tak naprawdę sezon to przegrał koncertowo Mourinho, który tak. w momencie, kiedy y, najpierw stracił gigantyczną ilość punktów do Barcelony y, w pierwszej części sezonu, później wygrywał te swoje mecze w lidze czasem wygrywał, czasem remisował ale to nie była jakaś gra porywająca ale mógł się skupić tylko na jednym celu który miał do osiągnięcia po to został sprowadzony, żeby wygrać dziesiąty Puchar Europy i co zrobił? Dostał Bęcki w pierwszym meczu od najsłabszej drużyny w półfinałach, o którą się każdy modlił żeby, żeby grać ze słabą borusą. No. Ja bym jeszcze poczekał, bo ja... Tak, bo nagle się ja potem okaże, że ta Chelsea, ta najsłabsza drużyna i będzie... Ale ja, ale nie, ale ja też nie jestem, mało tego, ja wcale nie... Uważam, z tym Bayernem dwóch, to już tak nie za bardzo wierzę, bo oni sobie tak... No, ale to jest jeden To jest Przeciwnikiem, którego znają na wylot. Tak. Na wylot tak. na wy Te drużyny znają na wylot. W zeszłym sezonie w Pucharze Niemiec pięć do dwóch na strzelali. to prawda. I to jest tak, że ci piłkarze... Niech wejdzie jakiemukolwiek zawodnikowi z Borussii na rapę w pierwszych pięciu minutach i ten mecz już zupełnie inaczej się to... Na przykład takiemu oni mają, oby, oby. oni mają. To jest tak, że tak ja oceniam szansę też uważam, że Bayern jest zdecydowanie najlepiej grającą drużyną. Czy znaczy, wynika z tego, Europę, że tak, tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem teraz, jakim jest, to jest po prostu poczekać i zobaczyć, co Tita Wilanowa pokaże w przyszłym sezonie. No, no, no, pod warunkiem, że on rzeczywiście jest zdrowy, bo jeśli on znowu jest jeżeli. Jeżeli on teraz dzisiaj wyjechał okaże... do Nowego Jorku się leczyć, tak? I efekt jest taki, że drużyna znowu do końca sezonu zostaje z asystentem. Znaczy, no, no, ale po co ma do końca sezonu? No bez no, przesady no, Jasne, no, tylko, że powiedz mi, po co w takim razie do końca sezonu mają grać? Iniesta, Messi, Pique, Waldes, po co mają wychodzić na boisko? Bo nie ma kto grać. to grać? No, Wypuszczam zawodników z Barcelony B. Ile szans dostał do Santos w tym, w tym sezonie? Zagrał w jednym meczu, w którym zagrał bardzo no, dobrze. No może tak będzie, no tego tak? jeszcze nie no, ale moment. Teraz, mam, wrażenie, mam wrażenie, że wypuszczanie na przykład innych zawodników niż granie cały czas tą samą jedenastką, to nie jest kwestia choroby, tylko to jest kwestia po prostu braku pomysłów na tą drużynę. A, to jest a brak pomysłu wynika z choroby. Na znaczy, może wynika. A, a, wiadu, wynik, wiadu może. Nie, nie może. wiemy tego. Chodzi o to, znaczy, że nie jesteśmy tak, w stanie ocenić Wilanowy w tej to chwili. Raz, a dwa, bo... że nie rozmawiamy o chorobie Wilanowie jako o człowieku chorym, i, tylko i, rozmawiamy o Tito Wilanowie jako trenerze zespołu Barcelony czyli rozmawiamy o aspekcie sportowym. Dlatego myślę, że ten temat można zamknąć tutaj słusznym stwierdzeniem redaktora zawady. Chorzy ludzie powinni się leczyć. No Otóż to, według mnie nie powinniśmy oceniać Wilanowy w w tej chwili, bo nie wiemy, no. I nie ja wiem, nie po, jestem, jego, nie jego jestem, żeby była nie nie jestem nie nie no nie ja go nie od, nie mówię, jak ja jestem chory i muszę iść do pracy, to właściwie też mi jest generalnie czasami wszystko jedno. Nie Tam bo, się bo, bo wszystko bo zawali, znowu, czy pójdzie znowu, dobrze, bo, bo się źle czuję i mam to w Bo tak? o, tym braku pomysłu, o tym braku pomysłu i braku reakcji w trakcie meczów i tak dalej, i tak dalej, to ja czytałem bez przerwy w komentarzach kibiców Barcelony. Znaczy, no, bo też ja, tak. Ja przeczytałem setki no bo, komentarzy no bo, no bo o tak, tym, że Tito tak Wilanowa nie reaguje podczas meczu, że, że, że, no że nie ma pomysłu prawda, taktycznego ale na to drużynę, na wyjście na mecz i tak dalej, i tak dalej. No to nie rozmawiamy i rozumiem, że oni piszą... Ale nie jesteś w stanie tego ocenić tej w skąd się to się bierze, że to no. się... Bo nie, nie, Znam, to. Ale ja nie mówię tak? skąd się to bierze, ja dobrze. mówię o tym co czytam. Nie, nie jesteś w stanie ocenić jego pracy w sposób uczciwy, tak? No, A... no przegrał, przegrał, to jest prawda, no, nie, nie da się jego pracy ocenić pozytywnie, bo przegrał, natomiast uważam, że jakoś tam nie można go oceniać jako trenera w całości, i powiedzieć, że on się do niczego nie nadaje, już nigdy nic nie osiągnie, bo pracował w specyficznych warunkach dla samego siebie. Nikt go tak nie ocenia. Okej, dobrze, zamykam, chciałbym zamknąć wątek oceny jakości, umiejętności trenerskich Wilanowy i, e, i tego, Widzisz? na ile jego choroba wpływa na te umiejętności, ale mimo wszystko chciałbym jeszcze zostać przy Barcelonie, bo tak jak powiedziałem... Znaczy jedna tylko... <głos> znaczy, okay, jedna tylko rzecz, nie oceniajmy już Wilanowy, tylko zastanówmy się czy Barcelonie potrzebne są jakieś zmiany? Tak, bo że Oczywiście, są, że są. No ale zaraz, to widać ale w tym okien. momencie nie możemy tego stwierdzić. Znaczy ja nie. Ja znaczy nie. No nie, przepraszam. Możemy nie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli, ocenić. Jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli, ale... jeżeli Bayern Monachium ma 11 rzutów różnych w pierwszym meczu i pierwszą głowę w rzucie rożnym wygrywa w dziewięciu z nich, ale wróćmy w takim razie do okresu jesieni. Jesienią Barcelona była nie do zajechania, tak? Grała świetnie, ale jesienią Barcelona, rewelacyjnie. Je, przepraszam cię, jesienią Barcelona nie grała z Bayernem Monachium. No, nie grała z Bayernem ale grała A, z innymi jesienią. drużynami. A jesienią grała na przykład z Celticiem Glasgow, który strzelił Barcelonie w meczu tak. trzy gole, tylko po kopniętych mocno piłkach na piąty tak. metr, gdzie, gdzie wysoki zawodnik wychodził do głowy znaczy jesienią, i strzelał gola. Jesienią, jesienią słabości i błędy nie były tak wyraźnie wypunktowane. A wiesz... Yy, no nie, tak, no oczywiście. Zobacz, nie, no nie, bo chodzi, mi, bo chodzi mi o to, Guardiola, bo, bo z jednej strony mówicie, żeby nie oceniać. Nie da się oceniać i zastanawiać ja. się, czy Barcelonie teraz, są potrzebne jakieś mówimy, duże że, zmiany, teraz, czy nie, skoro nie możemy po... oceniać tej gry, którą Barcelona Dobrze, prezentowała. Ja łatwiej odpowiedź. Mi bardziej chodzi o ławkę i o piłkarzy. Oczywiście, określa, że są potrzebne. Jeżeli... No to zawsze jest potrzeba większej ilości piłkarzy. Ja myślę, że każdy trener o tym marzy, żeby mieć no tak szeroką ławkę. Guardiola chciał mieć krótką kadrę. Guardiola chciał mieć 18 piłkarzy, ale mieć 18 zdrowych piłkarzy, z czego mieć sześciu wysokich, defensywnie grających piłkarzy, to jest zupełnie co innego niż mieć 18, w tym 12 zdrowych, a w tym w ogóle w kadrze dwóch wysokich. No ale to na Dlatego, to, czy że... są zdrowi, czy nie, nie ma żadnego to, czy... wpływu i sobie Guardiola miał szczęście, że miał nie, zawodników, nie. którzy nie miał, nie mia, nie, nie miał nie, tylu kontyncji jest... naraz. No. Dlatego, że trener normalnie Dlaczego między innymi odszedł Guardiola? Dlatego, że Guardiola chciał presezonów, w których nie jeździ drużyna nie sprzedaje koszulek po Malezji, Indonezji, Filipinach, jakichś kozich wulkach, tylko chce go normalnie przepracować. To myślę, że jest niemożliwe w współczesnym A przepraszam podbolu. Cię, poprosił o taki presezon i taki presezon dostał Wilanowa. Tylko, że, tylko, że Wilanowa w pewnym momencie przestał pracować z zespołem, tak? bo na presezonie opierasz przygotowanie fizyczne na start sezonu. Później musisz drużynie odpuścić zrobić, mieć dołek formy ale y, po to, żeby później mieć szczyt w odpowiednim momencie. Barcelona nie miała drugiego szczytu formy. Drugi szczyt formy powinien przyjść w momencie, kiedy rywalizowała z Paris Saint-Germain, a prześwitem było 4-0 ze słabym Milanem. tak? To był, to był pierwszy znak, że ta drużyna może jeszcze o coś powalczyć, potem w, już w meczach z Paris Saint-Germain okazało się, że ta drużyna fizycznie nawet nie istnieje. E, więc e, trzeba drużynę fizycznie odpowiednio przygotować. Poza tym e, chcę, da, chcę zwrócić uwagę Waszą na jedną rzecz. Guardiola do gry głową miał świetnie grającego głową Pujola, który nie jest wysoki, ale świetnie gra głową. Miał Kejtę, który jest zawodnikiem wysokim, bardzo dobrze grał głową. Wcześniej miał Jaja Ture, zawodnika bardzo wysokiego. Miał zdrowego Busquetsa, miał zdrowego Abidala. To są wszystko piłkarze, których w tej chwili został tylko Piqué. Jeden. I zawodnicy Barcelony broniący w strefie na piątym metrze, to jest tak. Adriano, metr 76. Dani Alwesz, który nawet jakby na taborecie stanął to przegrałby każdy pojedynek główkowy bo gra głową gorzej niż makówka pusta, bo nie, nie umie kompletnie piłki głową odbić przegrywa z każdym, tak? Alba, który ma 1,70 m w kapeluszu i nie wygrał żadnego pojedynku główkowego z nikim nigdy. Taką drużynę pokonać może Xanti Skoda, jak zacznie kopać wrzutki na piąty metr do wysokich napastników. No nie, Xanti Skoda ich nie pokona. No. <grym> nie pokona no. bo, bo, bo, straci, bo straci więcej goli niż straci, no tak, no ale, Ja ale myślę, że nawet nie ale dojdzie to, ale, do pola karnego. Ale, ale, to, ale, to, ale to jak strzelać gole w Barcelonie pokazał Spartak, Moskwa, pokazał. Celtic, Glasgow już wtedy. I wtedy należało wyciągnąć wnioski, jak się wiedziało 16 września, że Pujol będzie musiał przejść operację kolana i nie mamy drugiego grającego głową środkowego obrońcy, jak się wiedziało, że Busquets ma problemy z plecami i nie mamy trzeciego zawodnika grającego głową, to w tym momencie albo wprowadzamy do składu Bartre no ale to kto w takim razie popełnił błąd we wrześniu? We, to zarząd popełnił błąd. Ja od początku o tym mówię, że zarząd Barcelony od momentu odejścia Guardioli popełnia regularnie te same błędy. Nie wyciąga wniosków ale to, z tego, co się dzieje na boisku. No ale to też trochę chyba obwinia też trenera. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo trener, trener w takiej sytuacji powinien zachować się tak jak Guardiola. Walnąć pięścią w stół i powiedzieć, chcę mieć zawodnika takiego i takiego. Tak? I, albo wypożycza takiego zawodnika, tak jak to zrobił Mourinho, wypożyczając Diego Lopeza na bramkę w, w Realu. Postawił na swoim i wyciągnął bramkarza, który miał mu uratować sezon. Jemu sezonu nie uratował. Skłócił szatnie i tak dalej. Ale bronił ale, świetnie. Ale bronił świetnie i uratował kilka, kilka ważnych, wa ważnych rzeczy, ale pokazał, że trener ma jakąś siłę przebicia w walce z zarządem o swoje. Bardzo dobry transfer swoją drogą. Diego Lopez za 3,5 miliona czy 3 miliony to jest świetny transfer. A z, a z drugiej strony. No ale pozbycie się Casillas'a, no to jest. No, no ale Casillas miał kontuzję nie, nieistotne, tak? A, ty, a tutaj nie, ja nie widzę, żeby była jakaś wola zastępowania, y, wprowadzania piłkarzy z rezerw, czy to, y, to Montoi, czy to Bartry, czy to Muniesy, czy kogokolwiek, tak? Nie wprowadzano zawodników z rezerw tak, jak robił to Guardiola, a z drugiej strony nie sprowadzono do drużyny nikogo. Czyli to mogłoby być tak czy inaczej, kadrowe. musimy wrócić do oceny Tito Wilanowy, jeżeli chodzi o ten sezon, ale nie Musimy możemy go ocenić, ale w, w, rozmawiamy o przygotowaniach do sezonu. Ale no wiesz. zaraz. No, przed chwilą powiedziałeś, że trener też popełnił Jemu się, jemu się wysypał. No, o, o, Nie możemy, o, o bo redaktor Magdziarz zaraz się zirytuje i wyjdzie ze studia. Wiesz, moglibyśmy, no ta, to... moglibyśmy tak długo, ale generalnie, no właśnie, no generalnie za dużo miał... błędów popełniono w sumie w krótkim okresie czasu, żeby, żeby ocenić okay. ten projekt pozytywnie. Ja mam coś... wrażenie, po... że już o tym mówiliśmy. W po przednich podcastach. A teraz, Co więcej, a... wszyscy się zgadzamy, jeżeli chodzi o ocenę. Teraz redaktor Magdziarz proponuje temat. Ja proponuję porozmawiać o tych, którzy wygrali te półfinały, o tych, którzy zagrają w finale. Z miłą chęcią o, o tym, że Polak strzela cztery gole w półfinale Ligi Mistrzów. O tym będziemy rozmawiać. <grym> A który Polak? <grym> Właśnie o Bajernie, o tym, że... Ernest Wilimowski. A, o to. To nim mogę. No. A on nie był Polakiem. Później już. No to jak i Bogdan Wenta. Bo Wenda nigdy nie będziesz Polakiem, awansował do Final Four. No. Ja ten mecz. Tak, i właśnie tak. i o Final Four też. Ja ten mecz, w którym, w którym Lewandowski strzelił cztery bramki oglądałem z kolegą z Katalonii, który generalnie oczywiście wszystko łapał jako kibic piłkarski i rozumiał, oraz z moją koleżanką, która, która tak się patrzyła, oglądała to i po trzeciej bramce Lewandowskiego zadała pytanie. A czy to jest istotne? No w niektórych kulturach... No, dla, na przykład no. dla Eski Mosa pewnie być może mniej niż prądy morskie powodujące, że Foka przepłynie obok. Ale, ale na przykład już myślę, że w okolicach Mazowsza, gdzie wychował się Robert Lewandowski o czym już nie, nie, nie wszyscy pamiętają to już mogło być istotne znaczy jest to, jest to niewiarygodne czy znaczy ja takie miałem trzy znaczy... chyba spostrzeżenia jeśli chodzi Ktoś o Bayern, z... taką miałem pierwszą yy, uwagę, jak tak patrzyłem na tego Van Buitena, który tam grał w tej właśnie obronie i mi się nieodparcie przypominał mecz Polska-Belgia, kiedy to tak. nie Radosław Matusiek, Matusiek go tam pogrywał przestawiał, do gola. Nie, bo, to, bo to też było tak, że ten Znaczyń Van Buiten na początku jest... jakiego pamiętam, to, to on grywał, no, był strasznie drewniany. No dobrze, ale w już wtedy grał van w całkiem bujten. niezłych klubach. Na, na no, grał na w dobrych i... klubach, tak, to prawda, więc, ale no, więc nie był ten obrońca, którego oglądam bez teraz. Bez przesady, no. No ale, ale gdzie jest teraz Matusiek, a gdzie jest teraz Van Buiten? No gdzie jest Pepe, którego sobie przestawiał jak taboret Robert Lewandowski. A podobno jeden z najlepszych na świecie. Druga... Długo tak się zastanawiałem, że też, też świat, świat nam się mocno zmienia. Ale w drugim skoro... meczu już mu tak nie poszło. To no, no, ale nie musiał. No. Przed, przed, no, nie musiał, musiał oczywiście, drugi mecz ale teraz że... obrona zagrała inaczej też. Nie no, Real, Real przede wszystkim. Tylko, że no. Znaczy nie no, według, według mnie Borussia miała ten mecz prawie pod kontrolą. Do 81 no. minuty tam się nic złego nie no, działo. No, nie no, ale miała potem go pod kontrolą była przez pierwsze 15 minut, kiedy no, Real tak. powinien strzelić dwa gole i mogło być pod no, rywalizacji. Tak, ale nie ale nie myślę, żeby było, bo jak się okazało, nie wiem, no ja nie oglądam codziennie, znaczy nie oglądam każdego meczu Borusii, ale to jak oglądają ten półfinał, to 81 minuta i zaczęła się w Borusii panika. Znaczy nie, Na ławce była oni, panika. W Borusii nie wiadomo czemu, oni 10 minut przed końcem uwierzyli, że, że jest koniec. Znaczy, tak? że oni już wygrali, Ani i I najgorsze, I co najgorsze jest Bruzdanie. I Panikował też klop. <laughs> Na szczęście no wiesz, jak zobaczył, że mu drużyna stanęła i że nagle chłopcy przez 80 minut naprawdę grali dobry mecz yy, yy, yy, w tym rewanżu, i nagle się okazało, że nie tracą gola i wtedy oni zupełnie. No, I cała jedenastka no, zginęła. No, no tak, no właśnie no, on, ty mówisz. No, na szczęście dla Klopa spanikował Real. No grał trochę na aferę. Tak, bo zaczął. Realna afera wzięła. Wzięły górę emocje, ale w momencie, w którym. Nie, przez te chwile, kiedy strzelali pierwszą bramkę i potem drugą, to był poukładany real. I potem, I potem nagle strzelić drugą bramkę, pojawiła się szansa i, i, i weszły w górę tak, emocje i pojawiła od, się ale, panika. Ale, ale na szczęście początku, dla Klopa, bo Klop nie od miał początku... pomysłu na to, żeby w tym momencie zatrzymać. Tak, nie miał pomysłu. Tak, nie miał Więc wrzucał tylko kolejnych obrońców, zdejmując napastników. Jak zamiast, nie wiem, no, spróbować, nie wiem, przetrzymać piłkę na przykład i tak dalej, generalnie ją oddawał. No realem szczę... się, wygrywamy Czesi Pola. Tak, na szczęście, na szczęście dla niego spanikował również Real. Real spanikował, zaczęli grać na czele, zaczęli wiesz, się śpieszyć, taki... wzięły górę emocje. Znaczy, ciężko, I... ciężko Tylko, żeby tak nie było. w no. tak się dzieje: no jest trzy minuty do końca, jeden Sami gol decyduje o wszystkim. Ludzie tak, więc... ludziom zgotowali ten los, chciałoby się <śmiech> powiedzieć, jakby strzelili no Ja tak to, daleko co, bym się nie posunął w przypadku meczu. To, co mieli piłkarze Realu Madryt na nodze przez pierwsze 15 minut, to wystarczyło prawda. strzelić jedną bramkę, a później gdzieś hmm. w środku meczu drugą, a później w końcówce trzecią. I było po zawodach. Mieli ku temu możliwości, mało tego, nie musieliby się szarpać z Borusją i odkrywać się w taki sposób kretyński, jaki, jaki Real się odkrył przy kilku sytuacjach, bo Lewandowski miał też gola na nodze. To, prawda. to co Łama, zamknął oczy od poprzeczki, przywalił, jakby, jakby strzelił trochę niżej, to w ogóle nie byłoby co zbierać, bo by siatkę urwał. Także tam Borusja też spokojnie mogła dwa, trzy gole strzelić. Także, ale To nie, też, wynikało, tak, tak, to tylko, też że... wynikało z radosnej twórczości Realu Madryt w środku pola. Ja miałem wrażenie, patrząc na Real, że Real wyszedł na początek meczu Przemobilizowany, jeżeli to jest w ogóle możliwe, ale pat patrząc na kadrę, po reprezentację Polski Smudy okazuje się, że można wyjść przemobilizowanym i zamiast myśleć na zimno, tak jak to robi Cristiano Ronaldo czy Ozil w meczach ligowych, gdzie jak mają piłę sam na sam, to strzelają gola 10 na 10. A tutaj jeden miał sytuację, nie strzelił. Drugi miał sytuację, nie strzelił. My pojawia I kad... się nerwówka. I nagle się okazało, że rzucili się tak jak oni to mają w drużynach Mourinho w zwyczaju. 10-15 minut bardzo intensywnego grania, że strzelamy bramkę. To nie tego strzeliliśmy. Nie wyszło, tak. I nagle się, nagle zgubiliśmy pomysł nagranie, a pomysł na granie odzyskała Borussia i tu się stworzyło okazje. Później tak to nawet nie pomysł granie, pierwszy, gol, tylko... pierwszy Znaczy gol nie, no, ona też spodobowy... zareagowała na to, co gra Real. No tak, bo no, no, no, wiadomo, no. jak się 15 minut pierwsze zasuwa, to potem trzeba troszkę na chwilę odpuścić, tak? No trzeba no, te 5 tak. minut. Nie osiem da się zasuwać tym sobie tak, tak sobie, sobie, sobie sobie odpuścić I, i Borussia to wykorzystała w tym momencie. Znaczy, nie wykorzystała <śmiech> y, do końca, nie strzeliła gola, no, ale, ale zaczęła stwarzać sytuację. Natomiast to to jest, dla mnie to jest niewiarygodne, bo Borussia w finale właśnie z tak wąską kadrą, bo tak naprawdę tam, tam kompletnie nie ma ławki. No. Tam jak trzeba zastąpić Lewandowskiego, to, to to, no to, to daj spokój, to. Ogóle, no Shiber się jest, do ekstraklasy nadaje. Tak, to jest jakaś masakra i tam do ataków. Ru Ru Rudniew to jest to drużyną... lepszy... no, Nie, no popat, ile goli ile asyst ma Rudnie w, w, w, w, w, Hamburgu, liczy, tam, a Le ma, no, no, to tak, a ma tak, Shiber no. w Dortmund. no Shiber grał mniej generalnie, ale jakbyś to no, przeliczył gola na minuty, to wyjdzie, że Shiber nic nie zna. E, tak, no wchodzi Royce albo Grosk Royce, albo, albo nie wiem, albo nawet. No oni w ataku. Każdy, goce, z, no, tam, tam. każdy z nich lepiej gra w ataku niż Schieber, no. Tak naprawdę no, Szczególnie szczególnie no, Royce, pewno, który pewno, dla mnie jest w ogóle objawieniem, jeżeli chodzi o wiosnę, tak? No te, to, co ten chłopak potrafi temnicie, zrobić no. z piłką, jak się rozpędzi. Nie to... No Royce, Gece. E, w każdym razie, no ten finał też będzie pod tym względem dziwny, bo jeżeli Gece się wyleczy jeśli Lewandowski rzeczywiście jest umówiony z Bayernem już, to to, to będzie takie, to tak, taka to tak, dziwna tak, historia, że gra 13 gości z Bayernu i <laughs> 11 z Borussów no 9, 9, 9 z, 9 z Znaczy wiadomo, że oni chcą zdobyć pewnie Puchar Europy i dla nich w tym momencie to będzie wszystko jedno no ale mimo no. wszystko sytuacja dziwna, że Lewandowski czy tam GC tutaj nie wiem, będzie strzelał gola no no a, a powiedzieli, je... że powiedzieli, że dwuznaczna tak, no bo z, nie no, w pierwszej połowie wystąpić w jednym zespole a, a potem sobie, przejść do nie nie drugiego no, sytuacja jest taka, że możesz że w 90 minucie na przykład GEC strzela gola e, Bayernowi, gwizdek i po gwizku właściwie może piątki przybijać I iść, już no, do z drugi, Nojerem i do, do drugiej szatni tak, tak, tak. i, i zejść do szatni i razem z nimi się smuży. No to, to, jest, to jest ostatni mecz w sezonie nawet nie musi jest... się wymieniać koszulki, koszulkami żeby mieć koszulkę w różne no. Ja już nie wymieniłem. Ja już mam koszulkę Borusy, <laughs> mogę iść na Bayernu, ale widzę, że No tak to, tak, to trochę będzie. Nie, to sprzedało. też kuriozalna historia, tak, że wyszedł tak ten, ten, ten, ten transfer właśnie teraz. No to, no, to się ktoś chlapnął po prostu. Nie, no tak, chlapnął ten, jak się nazywa ten prezes Uli Henes, tak? No, tak. no ale który my, coś tam za zamaistramo... tak, a u nas, a u nas my, chlapnął manager, redaktor Zawada. Tak, Ale Menedżer, Lewandowskiego też jest od, od, od chlapania nie jest no. daleki. Nie jest daleki, ale jednak mimo wszystko. Ale on chyba chlapie święty. Wiadomo, nie, nie, bo, oczywiście, bo, że tak. to pamiętam, chlapanie, plo, Chlapanie plotkami to jest co innego, niż tak. potwierdzenie przez klub docelowy. Łącznie który z kwotą kupił, transferu. Tak, przez, przez prezesa no tak, tego tak, klubu no tutaj kwoty jest. transferu. Ja i, pamiętam, jak... I, znaczy główną wiadomością, bo, poczekajcie, ja byłem w Monachium, chodziłem po mieście, to główna takich, że to, to, co się ukazało na wszystkich tam headline, headlinach, to, na główkach znaczy, to... Słuchajcie, GCGC GC w Bayernie. Było... Informacja dnia do momentu rozpoczęcia meczu z, ba z Barceloną. To było to, że mamy GC-go, ale sobie ale dzień wybrali, nie? No. Tak, no tak, dobrze, nie było. dzień przed finałem. To no. Natomiast z Lewandowskim prawdopodobnie jest tak, że czekają na dzień po finale po prostu, czyli dowiemy się o tym no 26 maja. bo by zdrowsze podejście. No jednak ogłaszanie tego no w jeżeli... takiej sytuacji to jest... Aczkolwiek też nie mamy pojęcia, czy przypadkiem nie toczą się jakieś inne negocjacje. No, no, no, no pewnie to, to się toczą, jest... bo jeżeli ktoś, no przyjdzie, toczą, jeżeli ktoś no. przyjdzie do Borussii Dortmund i powie, że płacą za niego... Skoro nie... Mourinho poklepuje Lewandowskiego podczas meczu, jak on schodzi z boiska, no to już wiesz. To... I, wiesz i, I jeżeli padnie kwota za niego nie 25, tak jak to w tej chwili jest szacowane tylko tak jak w prasie hiszpańskiej po tych czterech golach Ale te kwoty że... zawsze przed ostatnim rokiem są zazwyczaj zazwyżone. To też jest... Też jest no tak, coś, ale że... w tej chwili ta kwota... No, generalnie on jest wart tych 25 w Nie, tej no, ja nie, chwili, nie mówię, tak? że nie, tylko że chodzi mi a, o to, że... że a w Hiszpanii się rok pisało, że każdy gol to pięć baniek więcej. <laughs> <laughs> Także, ale jak twierdzi pan menadżer, to... Ale który? Menadżer Kucharski Kuchar... czy ten drugi menadżer? Cezary hmm. Kucharski, menadżer Lewandowskiego, to że... No on właśnie mówi takie rzeczy, co jestem powiedział, gdzieś tam czytałem w jakimś wywiadzie, że on powiedział, że rozmowy z Borusją na temat przedłużenia kontraktu skończyły się w momencie, jak mu powiedział, nie wiem, czy ten Wackę się on nazywa? Wackę, Wackę. Wackę. Czy ktoś inny, ale ktoś bardzo wysoko z zarządu powiedział, żeby ten Robert się nie wygłupiał, dostanie 3 miliony euro, a przecież w Polsce za takie pieniądze można bardzo godnie żyć. Ja myślę, że nikt mu tak nie powiedział. To no jest, znaczy, dura. To jest no to ale, ale to jest, jeżeli to jest no ja plotka, tak, to to jest plotka, która została też pewnie puszczona Ale oczywiście, że. ja pamiętam jak dziś nie, taką, takim yy, majsterszytykiem, jeżeli chodzi o rzucanie plotek i tak dalej, i tak dalej, był zakup Barteza do Manchester United. W Momencie, w którym Ferguson szukał bramkarza, tam wtedy, bo to, dlatego to dobrze pamiętam, bo to był ten okres, kiedy Dudek grał genialnie w Feyenoordzie i mówiło się o tym, że przejdzie do, do, do Manchester United. I zresztą sam Ferguson mówił o tym, że jest zainteresowany Dudkiem, że, że chcą tutaj prowadzić rozmowy. I Ferguson kilka razy w kilku, na kilku konferencjach prasowych wspominał o Dudku. I tam jeszcze się pojawiało dwóch, trzech innych bramkarzy. Za to słowem, słowem nie było o Bartezie. Ani razu podczas całej tej historii nie pojawiło się nazwisko Barteza. A potem nagle się okazało, że cała ta historia była po to, żeby za Barteza zapłacić tam, nie wiem, nie pamiętam, 18 milionów, a nie zapłacić 27. Bo nie podbijało oferty tak. gdzieś w międzyczasie. No tak, tak, tak, tak, wiadomo, że to A znaczy... Brązkarze się przewijało, w tym Dudek był jako już. Du... W Polsce to już w ogóle był Dudek w jeszcze przy okazji Jeszcze przy okazji popsuli rynek transferowy Liverpoolowi, z którym się nie lubią, tak. <laughs> bo podbili cenę za Dudka. No. Tak, no ale tutaj tutaj jest tak, że... więc ja e, Może się też jeszcze znaczy, okazać była, tak, że sprawa. nagle przy tej całej aferze z Bajernem, Monachium no, i znaczy, tak dalej, i tak dalej, Lewandowski wyląduje w depojennym tak, Tylko, że przypomnijmy sobie to, z jakiej sytuacji jeszcze 5 lat temu, sześć, startowała Borussia Dortmund jako klub po głębokim, bardzo fatalnym kryzysie finansowym, spowodowanym przez, e, przez zb zburzoną, nienaturalną, fatalną siatkę płac e, w drużynie. Nikt w Borussii Dortmund nie dostanie więcej niż 3 miliony e, w tej chwili euro, chyba, że byłby to Gece. Nie, ale o, Gece obchodzi z tego nie. samego powodu. nie tak? dostanie, dlatego, że Federacja Niemiecka nie dopuszcza takiej. To jest jedna federacja, jedyna ta, ta liga, która nie dopuszcza takiej historii. Ale w, w nie w w w w są inne. Ale inne bajernie... struktura Finansów. ale nie, Bayern, Bayern ma bo większy obrót. Jest i jest t... więcej zarabia. więcej zarabia, po więc jest w stanie zapłacić prostu. jest w stanie dwa razy więcej zapłacić pieniędzy. Tak. Chodzi mi o to, że oczywiście Bayern jest w stanie, bo więcej zarabia, bo się zarabia mniej, to płaci mniej. to jest jakby w lidze niemieckiej wszystko jest tak, jak powinno być wszędzie, tak naprawdę. za to, jeżeli ehm... chodzi o zarobki, to na przykład już w innych ligach jest pod tym względem o niebo lepiej. No. no jest o niebo lepiej, bo tam się wydaje pieniądze, no, których nie ma, tak? sz... Ale I 6, ale 6 jest lepiej, to nie wiadomo. Ale 6 milionów... ja pompowywane nie narzeka zarabiając 200 tysięcy. No. No tak, ale ktoś, to jest akurat chora sytuacja, tak? Że no, tam nie, no, oczywiście, że chora. Ale które... wiesz, no, z punktu widzenia zawodnika, no wiesz. Znaczy z punktu widzenia to mnie też było obojętne, czy mi płaci jakiś szejk yy, ważny, żeby płacił Który... dwa razy więcej niż, tak. niż, niż nie wiem, prezes o, to, król no. w Polonii, tak? Który wiadomo, że nikt, no ci, nikt ci tyle nie zapłaci. Raz ci nie trudno zapłacić. Dwa razy, dwa razy więcej, więcej niż, niż krótko ja Cię mogę zapłacić? Ja też. Ale to ja tyle zarabiam. <laughs> w ja mam w portfelu dwa złote i to będzie dwa razy więcej. Tak, ja to, wiem, to, to będzie więcej niż tak, dwa tak, razy więcej. Swoją drogą można żyć w przyjemnym przeświadczeniu, że w przyjemnym dla nas, że każdy z nas, nie robiąc nic, zarabia więcej niż reprezentant Polski so. w szołek od so. grudnia bo on nie zobaczył ani złotówki, a na przykład Sebastian Przyroski... No to, to od... również piłkarze Korony nie zarabiają. No ale piłkarze Korony to jednak mają wypłacane jakieś tam pieniądze z racji tam zaległości, a Przyroski nie zobaczył złamanej złotówki od 10 miesięcy. A trzeba coś jeść, jak się gra w piłkę, nie? No, tak, no, Któreś jest... z piłkarzy Polonia opowiadał, że tam jedzie do babci, babcia mu jakieś tam nagotuje słoików. I one... <głos> Czyli idą z na, le, najlepszą drogą, taką, jaką poszedł Kiełbasa. Poszedł Kiełbasa. Szedł i gdzie doszedł? Rozwodnił. No, roz... Grał w reprezentacji Polski. No, ale... Szerił bramkę. Ale, ale, ale obecnie w rozwozi węgiel popocznie. No, w jedynym no. meczu on ma świetny bilans. No. Jeden mecz, jeden gol. No. No. Rozwozi węgiel obecnie w opocznie. A myślę, że Robertowi Lewandowskiemu raczej chodziło o to, żeby mógł ten węgiel sobie kupić z jednej miesięcznej pensji <głos> do końca życia. <głos> No my i myślę, teraz że... razem z kiełbasą ja myślę, że już może sobie tak zrobić a no. teraz jeżeli będzie zarabiał te rzeczone, tak wyczytałem w kikerze 160 tysięcy euro tygodniówki no to już go na węgiel będzie stać. Myślę, no. że nawet kopalnie może sobie kupić 60 Ma zarabiać 160 tysięcy euro tygodniówki? Tak. No to fiu, fiu, fiu. no to nie powiem, no to jest wynagradzany no i... na poziomie piłkarzy Manchesteru City. No, no pra Miałby prawie być. że, prawie że, no ale pamiętajmy o tym, że on nie przejdzie za 40 milionów, jemu się kontrakt zaraz skończy z No tak, z no, wiem, no tak, to on przejdzie za mniej, dużo jest, pieniądze. A do no. tego, no jeżeli ktoś chce go kupować, to wybrał sobie najgorszy moment na licytowanie się z kimkolwiek, bo ja przypomnę, że Realowi Madryt w ogóle w historii strzeliło cztery bramki w jednym meczu trzech piłkarzy nie to nawet nie dochodzi chodzi o, chodzi, chodzi o samą postawę Lewandowskiego w tym sezonie w ogóle całym to nie jest tak że z, znaczy, to no. jest ukoronowanie jakby całej historii znaczy, to tak, już tak, marketing z to no. ja poprzednim... zgubiłem, zgubiłem licznik, ale on chyba w kolejnych meczach 12, łącznie Bundesligi tak tak i w także miejscu, to jest także to, to, to, to tam to jest... ludzie ludzie którzy go obserwują i chcą go to mają o tym doskonale wiedzą na początku sezonu powiedzieliśmy że Robert Lewandowski będzie polskim piłkarzem który przebije osiągnięcie Warzychy, który w sumie w całej karierze zdobył w Lidze Mistrzów 8 czy 9 bramek. Mm -hmm. To Robert Lewandowski w tym sezonie strzelił 10. I jest, no, jest to tak jakby poskładać wszystkich pozostałych polskich piłkarzy, którzy strzeli gole w Lidze Mistrzów, to nie mają 10. To raz. Poza Warzychą. Se... Poza, no Warzychą, tak, poza Warzychą. Do tego... Nie, no chyba, nie, chyba będzie więcej. Ta? No ja i Widzew same strzelały parę goli. No z 10, nie? No. A jeszcze tam paru strzelało z zagranicznych klubów. No, to w mo może. wszystko no. wszystko no. Taka ładna teoria Wszyscy, mi się no. Ty tego. dziadu. Zapomniałem, że jakieś polskie drużyny grały ja w lidze w ogóle kiedykolwiek. No prawda, a tu grały. No. no, szczególnie, szczególnie Legia, bo tam pisz dwa gole, nie? No. No. Pod Legia... Podbrożny, podbrożny, podbrożny gorach, tego nie widziałem. No. no bo Chociaż się trzymałeś to, za twarz. To, to, na meczu. Się, tak jest, jak się człowiek za twarz trzyma w czasie strzelania na no. bramku. I że... O swoją drogą to właśnie menadżer, menadżer kucharski wtedy. Tak. A, tak, spudłował. Spudłował i dlatego złapałem się za twarz. <laughs> A podbrożny w tym czasie dobił. No. Musieliśmy później I to w ogóle tak jak pisałem y, na podcaście, na, na, na, na, na profilu facebookowym, że... Tak naprawdę, jakby, jakby na to nie spojrzeć, to chyba mamy najlepszą kadrę od 1982 roku polską o piłkarza? Tak. zdecydowanie. To jest coś nieprawdopodobnego. Że, znaczy, że, biorąc że, pod tak uwagę, tak. w jakich klubach grają. Biorąc znaczy, pod uwagę. Ta, indywidualnej jakich, o, i, umiejętności piłkarzy. Tak. Jeśli chodzi o chodzi, drużynę, to nie ma. Nie, nie, nie. O dru, dru, drużyny <grym> nie ma. Chodzi mi o to, czym dysponujemy. Tak, dokładnie. Jak, no, nigdy wiadomo, nie mieliśmy wiadomo, trzech piłkarzy w finale Ligi Wiadomo, mistrzów, wiadomo, wiadomo dlatego, że mamy kłopot z obrońcami, ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o zawodników z pola, to jest W ogóle mieliśmy kiedykolwiek trzech piłkarzy w finale Ligi Mistrzów? Nigdy nie. No nie, w no ogóle no no w sumie no mieliśmy. No w ogóle w sumie jak wszystkich sumować? <głos> jak sumować finale, Bońka, Młynarczyka i Dudka, to na się Jak wiadomo, trzech bramkarzy słabo występuje w trze, no, no, trze, naraz no, boi, na boisku. i boi, boi boi nie, boi boi nie był Nie był bramkarzy. No by i napastnika. No, no, no, mieliśmy jeszcze jednego bramkarza, który wygrał nawet finał Ligi Mistrzów, ale to właśnie. Dudek, właśnie. Nie, ale z ławki całkowicie. Kuszczak, nie. Tak. Pamiętam, potem w i schwycił ten puchar i się cieszył. <grym <grym no się bo bardzo medialny był. On w kamerze <grym> był po tak, pucharem. Był był, był, był na, najwięcej go <grym> było. <grym> Także, no rzeczywiście, no, no, no, to tak wygląda. Nie, no bo to jeszcze nie. nie jakby je, jednym faktem jest. Ale to, Ale nie rozmawiamy trzech... dzisiaj o reprezentacji. Nie rozmawiamy o polskich piłkarzach w grających w Borusji. Trzech Aha, ich no. jest. No, co, taki zakaz jest? Miesiąc podcastu nie, nie było. psujmy sobie. Nie, nie no, to. no to, nie, to nie jest. Właśnie, właśnie. Jak psujmy? Ja właśnie o tym mówię, że mamy. Że jest Pięknie. Indywidualnie. Tylko to... dlaczego przegraliśmy się z Ukrainą? To w nie tej jest... I to nie jest. Wiesz, trzech piłkarzy, i to nie są piłkarze, którzy siedzą na ławce, czy tam. To jest trzech piłkarzy, którzy decydują o grze, no, na na pewno znaczy, Lewandowski mnie... z Piszkiem absolutnie decydują o tym, jak wygląda... No nie, no Błaszczykowski to jest jeden z najlepszych piłkarzy Borusii w tym sezonie. Także, także to jest... To jest... Nie, to dla, mnie, dla mnie te mecze z Realem to było wybitne potwierdzenie tego, że to nie jest tak, że Lewandowski źle gra w kadrze, tylko kadra źle gra z Lewandowskim. No, no, już nie, kadra, jak nie się, się okazuje, gra źle ze wszystkim, bo gra źle z piszkiem, gra źle <śmiech> z, z Błaszczykowskiem, jest... z Obraniakiem <śmiech> źle tak. gra, gra źle y, z Krychowiakiem, o którego też zaczynają się bić ko kolejne kluby i, i, no, i mówi się wiadomo, o tym, że no, Kroger przejdzie i że też, też regularnie strzela gole jak strzela Rems, jak Rems spadnia, nie, nie spadnie to lice. Krychowiak pójdzie do bardzo mocnego klubu, no po, po prostu, no. Tak, we Francji także, już mam ja się zastanawiam, bo po prostu moment, to, nagle, to, jest, to jest tak napisałem a, a, a, to jest wielki test dla, dla prezesa Bonika, pom bo on tam musi coś myślić jeszcze wyskakuje jakiś Piotr Zieliński, o którym tak. wcześniej w Polsce nie słyszał, on ale, zostaje ale, graczem meczu na no, w, tak, seria. ale świetne jest to zaklinanie rzeczywistości, ja tak za każdym razem patrzę, Udineze strzeliło trzy gole, wchodzę kurde, Dinatale 3, myślę <laughs> co Zielińskiego <laughs> zobaczę na live score, nie? co wejdę Dina Dinatale no Dina ale... będzie miał 82 lata będzie jeździł na wózku i będzie strzelał bramki dla bo mu Zieliński będzie podobał chyba, że Gozaletti wytnie wcześniej bo Zanet teraz nie prędko, się... ale zadeczy powiedział, że wróci, nieważne. 50 pat jeszcze wróci. I przedłuży, na drugim duży kontrakt. Starano jego, swoim drugim busem. Ale Dinatale to jest, to jest w ogóle element na skalę światową. Tak? No, ale Zieliński zbiera genialne recenzje. A Zieliński zadebiutowała no, no, no. właśnie no, by w Rawinie, z... zmieniając Dinatale. No tak, I A więcej wychodzi w pierwszym Chciałbym Wam przypomnieć o takim piłkarzu, którego też mamy, co się Rafał Wolski. Ale to już go nie mamy. No, on, gdzieś, on gdzieś zaginął w no, boju niestety. Świetny, świetny interes zrobiła Legia sprzedając nie, nieistniejącego piłkarza. Tak. Znaczy też pytałem jak to wygląda. No, on rzeczywiście ma chroniczne problemy i z Achillesami, i z piętami, i z podbiciem no stopy smutne. i to jest tak, że Fiorentina będzie musiała go przez parę miesięcy mocno, mocno leczyć po to, żeby później bardzo o niego dbać. No zawodnik jest ze szkła niestety, także... Wiesz, też w młodości był ze szkła. Ale Błaszczykowski go... nawet z pękniętą kością wśród stopia potrafił zagrać cały mecz. No tak, no ale nie chodzi mi o to, że teraz od jakiegoś czasu odpukać już znaczy nie ma kontuzji, znaczy jak... To jest problemy z kolanem. A to... No tak, a teraz jak go w obroty no. niemiecka medycyna, to jakoś tam go postawili. Bo nie chcę, lepiej, nie tak? Być, e, jak to zrobili, ale, ale jest lepiej. Znaczy... Więc podejrzewam, że medycyna, medycyna włoska, ta piłkarska, sportowa, podejrzewam, nie jest gorsza, tym bardziej, że jak tego to czasu z najlepszych. to nie jest tak, że trzeba go leczyć we Włoszech. No, tak jak do tej kliniki, właśnie w Monachium, tak, to mm -hmm. przecież całego świata e, piłkarze zjeżdżają i się ich tam stawia na nogi z jakiejś As... nieprawdopodobnej. Bo tam A z Florencji no. do Monachium jedzie się bardzo szybko autostradą. No. Tak, tak że trzeba że jeśli mieć be... nogi. <laughs> jeśli będą chcieli i tego polskiego postawią, no, natomiast to, to jest kwestia po determinacji czy czy O, zdjęcia nam robią z kosmosu. Będą... Nie jest to kwestia pół roku, tylko pewnie dłuższa, kiedy Wolski... No i czy będą sposób... nadal będą wierzyć w niego, bo po tak. prostu chcieli inwestować no, w takie duże pieniądze. To, weż, niech on w siebie wierzy, jak on no tak, będzie sam bardzo. w siebie wierzył, to gdzieś się tam no ale wraca, upchnie dawno nie mieliśmy takiej kadry i ja jestem bardzo ciekawy w takim razie, co się teraz nie. wydarzy, bo obserwuję trochę mimo wszystko tą reprezentację, przynajmniej to, co się dzieje wokół niej. No, wygląda na to, że jednak nasze przewidywania o szukaniu trenera to nie jest do końca prawda. To nie jest do końca prawda, bo Chyba, Niestety. Że, sygnały, sygnały, sygnały, sygnały od pana prezesa i pana wiceprezesa no, są takie, że oni byli zachwyceni tym, co im przedstawił Fornalik i jakby wyglądają na to, że oni ufają i, <grym> i będą, będą dalej teczącemi <grym> i wychodzą z założenia, że to jest dobry pomysł na reprezentację. Powiem Ci tak, Aby analiza aż w Excelu zawsze wygląda dobrze. Pytanie jakie <śmiech> pytanie jak, jakie wnioski się z tej z no zarab, Excela wyciągnie, no jak przełoży no, ale się po to, na to jest się prezesem związku i po to jest się wiceprezesem związku do spraw szkolenia że jak się rozmawia o reprezentacji z trenerem tej reprezentacji, z selekcjonerem, no to coś się na ten temat wie Żeby i, nie i umie się czytać tego. Nie wymyślimy niczego więcej. Jeżeli tak, nie został tak. zwolniony na gorąco po meczu z Ukrainą, to no nie, nie został, zostanie więc, zwolniony nie, do końca. Ja uważam, no. znaczy, ja że podoba, podoba się wszystkim koncepcja tego, że on chce stawiać na młodych. Yy, nie boi się tego. I podejrzewam, że tym się wytłumaczył. Zaryzykował z młodymi piłkarzami, wrzucił ich do drużyny Na szczęście i, dla i tej przegram, reprezentacji, tak? jeszcze powiem tak, że na szczęście do tej reprezentacji ci zawodnicy, o których teraz rozmawiamy, że mamy taką kadrę, to nie są zawodnicy starzy. I to no nie jest to kadra to na jest, dwa lata. W pewnym sensie jest to zasługa Bo wszyscy, o których też. rozmawiamy, to oni jeszcze swobodnie będą grali za pięć i za sześć lat. To na pewno. I będą jeszcze w stanie... A propos jeszcze sukcesów, sukcesów PZPN-u, może nie bezpośrednio Bońka, tylko... Jak się ten piłkarz Legii nazywa, Co został yy... Sawicki. No, tak. pokazało się, nie wiem, co to jest Taka była historia, że za czasów yy, poprzedniego prezesa wynajmowaliśmy autokar, którym kadra jeździła. Płacąc mm -hmm. za to strasznie gruby hajs, za to, żeby móc wynająć autokar i żeby on tą reprezentację woził. Taki czerwony taki. Tak, A prezes Sawicki przedpowiedział Wynocha i poszedł do, chyba do firmy Mercedes i powiedział jak nam zapłacicie tyle i tyle to możecie wozić prezentację. i Mercedes się zgodził no, no bo tak to jest tak się no tak to się... bo tak to się robi na, świecie. Tak się no, na świecie i nagle się okazało że zamiast wydawać parę, parę tam dziesiąt pewnie tysięcy można te parę tysięcy przyjąć ale za, za, tak, za tylko, to samo tylko że wiesz... Ten też przyjmował ktoś tylko no, no, są... i, i, i, i, i, i też i przyjmował nie, za to samo prostu, przepływ, przepływ gotów, był taki tak, bardziej skomplikowany tych no, pieniędzy Wracała do PZPR. Ja myślę, że był, ja myślę, że był prostszy. Ja właśnie myślę, że był prostszy. Ja myślę, że można prosto ten obiekt narysować. Tylko trzeba, tylko trzeba znaleźć. Spod, o, nie, spodnie Grzegorzolaty. Trzeba, trzeba narysować i dużą kieszeń. I, duży, tak. I drugą kieszeń kręci. Tak? Tak. O, no i proces się. będzie. Kolejny. No, no a na, na przykład Wiwe na ja Kielce, na przykład jeździ autokarem, który udostępnia jedy, jeden z przewoźników, który dzięki temu ma fajnie pomalowany autokar, którym wozi, wozi sobie, wozi za, za, za darmo, wozi zawodników wiwe po Polsce, i nie tylko, a oprócz tego może wozić innych ludzi, którzy płacą za to. Za tą przyjemność, na przykład, że się czasem mogą przejechać fajne. No to jest otokanem. dokładnie właśnie ten sam mechanizm. tak, no tak dokładnie. No, <gry> Czy na, reklama na, na tym to polega? Tak, tak. No tak. ale to że, to, że w Vive akurat Kielce wszystko jest postawione na nogach to, tam, gdzie jest postawione na głowie, to, to się można było przekonać wielokrotnie w tym sezonie, że wszystko jest tak, jak być powinno, a jak zobaczyłem grę defensywną przeciwko drużynie metalurga, to, to pomyślałem sobie, pierwsza rzecz, jak trafimy na Barcelonę w losowaniu, myślę Vive, nie myślę Barcelona w tym układzie. To Wiwe nie jest bez szans, tak? Jeżeli trafimy na Hamburg, Wiwe nie jest bez szans. Tak, no Jedyna tak, drużyna, samo. której nie chciałem w, to w półfinale Kill. to to no, te Hamburg, <H2> no bo Kill jest nadal jednak chyba najmocniejszą drużyną. Znaczy tam pewno z tej czwórki. Tak, ale Wiwe nie jest nie jest nie jest bez szans, bo jako chciałem obejrzałem... Hamburg jednak mm -hmm. wydaje mi się, że Hamburg zdecydowanie w tym sezonie tak, no to jest najsłabszy. Tak. najsłabszy. Znaczy Wszyscy też chcieli wiwę. No tak, to prawda. Jestem w tej czwórce. także. Oczekaj, powiem ci, jak tak jeszcze tak, a propos refleksji, jak oglądały mecz rewanżowy, ten z metalurgiem. I tam już nie wiem, około 40-45 chyba 45 minut, już była przewaga taka dosyć spora. Tam pewnie już było ze 6-7 godzin. Mm, no dla W tym momencie to mi się trochę tych Macedończyków żal zrobiło, bo w tym momencie Wenta zdjął właściwie jedną drużynę i wprowadził nową. Tak jak tak. Metalur, nagle musiał zagrać z drugą drużyną tego samego wieczoru, a ta drużyna to był Tkaczyk, Bielecki, Strek, Olofsson, więc całkiem a, niezła znaczy, ekipa. czy znaczy Metalur, no, bo, nie no, prawda, prawda jest ci, taka, że... że Metalur zakończył mecz w 30 minucie. Ale no, wiecie, w 35. Wiecie, znaczy wiecie... Wyszli na, na, no tak, ile... na drugą Ale, połowę, a potem jeszcze nagle dostali trzy bramki i, i oni, oni się tacy, poddali. Oni już tacy dobici poddani tak. i nagle wychodzi, wychodzi na nich druga drużyna, że muszą grać. Byłem bardzo blisko parkietu i jakby widziałem, co tam się dzieje w walce wręcz w defensywie i nawet zapytałem zapytałem nawet tre trenera Wente, nie na konferencji prasowej, ale później jakby umawiałem wywiad dla podcastu z trenerem Bentą po meczu i po powiedział, żebym po Final Four do niego zadzwonił. No tak, Także, teraz to nie to, głowy, ja powiedziałem, że oczywiście, że tak, ale zapytałem go tak na pół żartem, pół serio, czy kiedykolwiek prowadził drużynę lepiej grającą w obronie. Niż, ta, niż to Vive w ogóle. Nie? No to uśmiechnął się i powiedział, że porozmawiamy po Final Four. <grych> także ale, ale taka moja opinia była na temat tego, co się działo co się działo z drużyną Wiwe bo między 30 a 45 minutą drużyna Wiwe grając w finale Ligi Mistrzów, straciła w... Straciła dwa gole. No, no, dwa gole. Nie, no, w ogóle, 15 minut grając znaczy, yy, z, z to jest mocnym tak, zespołem. Wy, wyszła w, całym 15 w całym meczu. W no, drugiej no, połowie, no, połowie no, 7 szok. bramek straciło. Nie, nie. No, to, to, to też trzeba wziąć pod uwagę, że Metalurk się poddał. No, znaczy znaczy to, poddał się, no, bo, nie, to, ale poddał wiesz, się, bo widział, że nie ma nie, się. Odbili się od ściany. Słuchajcie, przegrali u siebie. Wyszedł na drugą połowę. Wyszedł na drugą połowę metalurg po bardzo ciężkiej pierwszej połowie. 12-8 już było do przerwy. Tak. No, no, Przegrywa czterema bramkami, jest sześć bramek przewagi, wychodzi na drugą połowę, dostaje trzy bramki. Oni, oni już skończyli mecz. Jeszcze masz, mecz. Dwo, jeszcze masz tak. wiesz, z tyłu głowy te dwa gole, które musieli... przy tak. 12-8 w przerwie oni, to było pytanie, już, pytanie iloma, iloma Vive wygra, wygra tak, ten oni mecz. Oni już, już przegrali mecz, A więc oni, to też jest tak, że mecz mecz, ta obrona miała dużo łatwiej, bo miałem, wygrała przeciwko innemu przeciwnikowi. Miałem wrażenie, że metalurg przegrał w głowie ten mecz. Doskonała w ogóle konferencja prasowa trenera Metalurga, czyli Czerwara. Czerwar po prostu mnie rozbroił swoim angielskim przede wszystkim i tym co opowiadał, że, że no, bardzo dobry mecz Vive, no a my mieliśmy pomysł, ale po dziesiątej minucie już przestaliśmy mieć i w głowie, i w sercu, i w nogach, i w rękach przegraliśmy ten mecz. Już. I to było widać rzeczywiście, że oni mieli pomysł. I ten pomysł tam jeszcze próbowali forsować, ale w pewnym momencie, jeżeli jedna akcja przez środek nie idzie, druga przez środek inne rozegranie nie idzie. Dogranie do skrzydła. Idzie, kończy się przerwaniem akcji. I z tego idą kontry. I te kontry są bezbłędne, tak? Bo, bo skuteczność y, Vive to lepszą mieli tylko ostatnio w meczu w, w lidze naszej z Azotami Puławia. 49 do 21 wygrali mecz. Też byłem no, straszny, straszny obraz. To nie burza. Nie, ale, ale, obraz, ale obraz, w którym drużyna y, pierwsza z trzecią drużyną w kraju, tak? Jest 49 do 21. Nie wiem, nie, no nic nie, no no, ale, tym ale, to nawet ale, nie ale Puławy rzuciły, rzuciły, parę goli więcej niż niż te niż, niż niż no, ten metal. Prawda, prawda, Bezradni. Nie, nie no. stracili też no, no tak. dwa razy więcej. Prawda, prawda <laughs> jest też taka, że że no jakby, jakby na to nie spojrzeć wiwę, kadrowo i jako drużyna jest dużo lepsza od metalurga. No i no, taka jest prawda. Poprzednia porażka zeszłego sezonu nie powinna się tak, zdarzyć. Ja tak, wszystko ale... nie spodziewałem, nie mi, że to jest się. aż taka przepaść, że to będzie wiesz, że to ale będzie. Co? No, to, Przy, to... Przypomnij sobie podcast, który nagrywaliśmy w okolicach meczu z Petersburgiem, kiedy. I Włodarczyk w Polsacie, i my tutaj mówiliśmy. nie no ma z, grupy, z grupy wyjdziemy, a z grupy potem wyjdziemy, będzie ciężko. A później nie damy rady no do fajnej, A i w Lidze będzie ciężko. Ale to też był w był Wrócił taki Buntic, moment... wrócił już no, no, no właśnie, bo, ale oni mieli nie wrócić do końca sezonu. No, to, to była ta różnica, no że rozmawialiśmy nadal, o tych faktach. Nadal pewnie można tylko gdybać, że gdybyśmy inaczej zalosowali, to też mogłoby być. różnie. też mogłoby być Oczywiście, że tak, no. Tylko że z drugiej strony, patrząc na. Z drugiej strony, no wygrali wszystkie mecze w grupie, więc nie robili rozstawienia Tak, A z drugiej strony metalur był w tej samej grupie, która nie była najmocniejsza i też miał dosyć ułatwioną drogę do, do, do tego ćwierćfinału. Dlatego, że wychodził przez. No to już mówiliśmy o tym, że w tym, grupie, sezonie, że w tym sezonie Vive ma wyjątkowego farta, jeżeli chodzi tak, o. Tak, ale tego mistrzów farta się nie wykorzystać, bo no w zeszłym i oni go roku, wykorzystali. W zeszłym roku. Nie wykorzystali, bo przegrali z metalurgiem, tak, też, który też powinni miał... wygrać. też mieli farta w losowaniu i tak, tak. nic z tego nie wyszło. I powinni wygrać z metalurgiem. No, jest w zeszłym prawda. roku z metalurgiem? Nie, w zeszłym roku Vive odpadł. Nie, z... nie, dwa lata temu z Oni w roku odpadli z piwowarną laską. z piwowarną no. Czyli drużynów na tym samym poziomie ty co Metalurg, No Tak, tak? No to, tak, tak, tak, to prawda. No. Niesamowity kołowy w metalurku. Niesamowity. Gruba Staki. <grystanky> <grystanky> Ale Stojkowicz też taki był. Ale nie, taki nie był nigdy. Ty widziałem gościa z dwóch Dobry metrów. No, no dobra, Jak no, staną... no, no A Staki to nie był. No, no, dobra, Jak stanąłem, nie był. stanąłem koło niego, no to chłopa był... Nie no, brzuch mu uciekał koszulki. Wyłaził troszkę. Musielibyśmy tak. wziąć redaktora Kondraciuka na czwartego, żeby go objąć. Albo bo we trzech byśmy nie dali rady objąć tego kołowego. A pra, prawda. piłki ręcznej, to tak też dzisiaj nie słyszeliście. A propos naszej prezentacji. Tego, gdzie, gdzie jesteśmy i gdzie jest trener Bigler, to właśnie no w ten drugiej lidze, lidze niemieckiej został trenerem tak, drużyny drugoligowej. No, bo to jest, lidze, jego, to jest jego poziom. No to, jest, to jednak jest trochę żałosne. Wenta <coughs> jest w że... Final Four. No, znaczy, no Wenta to pewnie Mało nie chciał te... prezentacji, natomiast no po Wendzie, no, czas Wenty w koło... reprezentacji Zadarcy się kończył. Okay. Nie, nie był to moment na zatrudnianie trenera z tak, drugiej ale... desligi. No właśnie, no, bez przesady. No, no tak, tylko, tylko zobaczcie, zobaczcie, w jaki sposób yy, Wenta wyciągnął wnioski z wolno grającej drużyny Wiwe w poprzednich sezonach, kiedy miał problemy i z Wisłą przecież przegrał jedno mistrzostwo i miał problemy w Lidze Mistrzów, bo Wiwe bo grało bardzo statyczną piłkę ręczną. No, grało to, co grała reprezentacja yy, Polski. Tak pożegnał się z kadrą, to rozmawiałem z naszym słuchaczem, z Kubą Zygmuntem, który też był ze mną na meczu i właśnie też pożegnał się z kadrą, przestał mieć worek na plecach taki pod tytułem, muszę trzymać tych kadrowiczów w opór na boisku, bo jestem, jeżeli grają w Wiwe, to będą grali w kadrze, będą... wiesz. Że ja to ja tak... nie wiem, czy to było do końca A dobre czy... myślenie. Ja, no. tak, ja tak to podświadomie... Ja, ja też mam wrażenie, że on może... kompletował kadrę tak, u siebie, tak, tak, no. bo chciał ich mieć, mieć cały jednym, czas do pracy, tak. wiesz. Tak. A teraz A to nie wiem, czy to był dobry pomysł. pomysł. Okazało się, że dzięki temu musiał się pozbyć Kuchczyńskiego, bo, no bo ten nie, nie, nie wyrabiał do tak intensywnej gry, to było widać fizycznie. Jachlewskiego dzięki temu mógł posadzić na ławce. Jachlewski świetnie broni, doskonale gra z kontry ma dwa bardzo szybkie skrzydła, doskonałe rozegranie, trzyma Karola Bieleckiego mam wrażenie jednak mimo wszystko bardziej z szacunku dla niego i do tego, żeby mieć silnego Pograć. zawodnika wchodzącego z ławki. Tkaczyk też już tka... nie jest podstawowym graczem. Ale, tka, jest... ale Tkaczyk wnosi na boisko takiego wiesz, ducha walki wtedy, kiedy trzeba, co pokazał w meczu z Metalurgiem. Ale to ja, ja myślę, że to jest to, poza tymi aspektami <śmiech> czysto sportowymi w sensie takim że zatrudnienie Bieleckiego Raczej znaczy na pewno ma być może chodzi o to, że ma może mieć ogromny wpływ na drużynę w szatni, jako jako ta legenda, najlepszy polski piłkarz ręczny swego czasu. Ja myślę, poza tym, Wiwe on jest też ważny, jeżeli chodzi właśnie o szkolenie młodzieży i tak dalej, o politykę klubu jako, jako całości. To ma ogromne znaczenie. Ja myślę, że to też ma, też ma na to wpływ. A poza tym, już nie mówiąc o tym, że, że Karol Bielecki, chłopak z Sandomierza, no, ale, no, jest no teraz mieszkańcy wie, więc... w Domaszowicach. No. Ale chciałem wrócić do tej myśli. Jak, w jaki sposób Wenta uwolniony od ciężaru grania zawodnikami, którzy grają mu wolno i nie tak, jakby on chciał. Znaczy on się sam, on się sam zniewolił. <śmiech> tak, znaczy sam się zniewolił, bo chciał mieć, kadrę, tak? chciał mieć tak. kadrę. Chciał jakoś ratować kadrę. Uwolnił się, poprzez, uwolnił się trochę, trochę od tego ciężaru, ale dzięki temu, zobaczcie, kto był najlepszymi zawodnikami w polu tej drużyny w ostatnim meczach. Michał Jurecki, tak? No, Dos... Jurecki to niewiarygodny niewiarygodny Niewiary... Absolutnie niewiarygodny sprawa, że mógł bardzo łatwo wylecieć w pierwszej minucie meczu. No, no bo to jest... Ca... Tam się sędzia no uwarł, bo właśnie no. Tak, jest, tak, jest, tak jest z nim. No z Michałem no ale, tak jest, że on ale, jest po prostu... Z wie, że jego meczach, porywa ponosi... I tak, mi... ale z kolei w meczach piłki ręcznej, jak zobaczycie, to pierwsze trzy minuty to jest lanie się pożegnawcze. No tak, no nie, po nie można przesadzać i, i dawać pretekstu do wymawiania no, się na cały mecz. No, na ca... no. no mógł dostać i czerwoną kartkę być może. Tak? No, ale, no to, był, to był atak, tak? Nie, nie. No, ale zawodnicy zawodnicy kary, metalurga no. oberwali na początku meczu. Tak, ostatni raz widziałem drużynę przegrywającą fizycznie. Tam piąteczka, piąteczka. Pogadali sobie miło jedni z drugimi, szczególnie, szczególnie Serbowie, y, Chorwaci między sobą, tak? Ale później z, z, z Czarnogórczym, z Macedończykami i tak dalej. Nie no, porozmawiali sobie tam, oni po swojemu. Ja byłem bardzo blisko przy parkiecie, także e, coś tam do siebie cały czas tam e, żartowali, poklepywali się. A jak przyszło co do czego, to zomba. jak przywalił typowi z żebra, to, to miałem wrażenie, że chłop własny język po, połknie z bólu. Zorman. Zor, nie Zorman, wróć. E, Jezus, no. Musa. Jezus? Musa. Musa. Jeżeli komusa, tak? Jurecki to samo, także pierwsze cztery minuty to takie Lanie. Ostatni raz widziałem, jak Węgrzy nam spuścili polskim piłkarzom ręcznym w meczu na Mistrzostwach świata. Bardzo no, kraje piłkarze nożni. Pozbycie się kadry, Pokazali to jest jedno. Bardzo Polakom bardzo pomogło wiwe też pomógł kryzys w, pił, w drużynach piłki ręcznej i możliwość sprowadzenia kilku zawodników. No, no, no, no, przecież no to tak, to, no, to też miało na to ogromny wpływ i wykorzystanie tego. No, a, a z drugiej strony, jak grać na przykład z Barceloną, pokazał ostatnio Michał Jurkiewicz w, w półfinale Pucharu Króla, gdzie jest Barcelona jest chyba, jest chyba Wojciech. <coughs> Co? Jurkiewicz, Jurkiewicz jest Wojciech. Mariusz. Mariusz? Mariusz? Mar <coughs> nie Wojciech to <nie> <coughs> dlaczego... jest jego brat <coughs> Tak. <coughs> e, Mariusz, nie wiem dlaczego powiedziałem Michał. O Jureckim zawsze, zawsze mi się... Ja no Jurkiewicz, Jurecki, no Jurkiewicz. Ja Nie mogli jakoś inaczej <coughs> się nazywać. <JJ> <coughs> <coughs> Także... Chłop wychodzi, no i ten Barcelonę, Barcelona-Atletico-Madryt, które wcześniej przegrało ćwierć ćwierćfinał Ligi Mistrzów i to straszne baty dostali od Barcelony. Ciekawa w ogóle rywalizacja, bo tam trzy mecze w ciągu dziesięciu dni grali. Atletico-Madryt pierwszy mecz wygrało pięcioma bramkami, a wcześniej wszystkie mecze w sezonie przegrali z Barceloną. Mieli pewny, prawie tutaj jechali do Barcelony i w Barcelonie dostali straszliwe bęcki. Barcelona awansowała do Final Four i później spotkali się w półfinale Pucharu Króla, gdzie Atletico wygrało trzema bramkami. A Jurkiewicz był jednym z najlepszych zawodników na parkiecie, także, także jak z Barceloną grać w obronie pokazało Atletico Madryt, które jeżeli chodzi o defensywę wcale od Vive nie jest drużyną mocniejszą moim zdaniem. Albo jak nie grać bo przecież drugi mecz przegrali, nie wansowali. No raz się pokazuje, jak grać, raz jak nie grać. No, no myślę, że... Poglądowy. No, no właśnie, właśnie. Można spojrzeć, tak? tak? tak? Takie tak? dwa slajdy, tak, jak tak będzie przekreślone. Tak i nie, nie. jak, jak z tak, tak. Tak, tak nie. I ja ja wy... taka odprawa. Przekłada. Ja się na Final Four wybieram i... No i, no, wolałbym, żeby Barcelona grała z Vive w finale niż w półfinale, ale jak już nie można, to trudno. No. Nie, finał Vive, THW, KL, to, to to będzie świetne rozwiązanie. Nie, aczkolwiek ja, ja na przykład nie mam jakichś takich oczekiwań, że Vive musi awansować Viwe i tak już, dalej. Vive tak już w tym tak sezonie wygrało ja uważam, to, co że to jest, to jest absolutnie genialny sukces. Ich siłą jest to, że oni nie mają nic do stracenia. Oni nie jadą tam jako faworyci, jadą tam z notowania jako najsłabsza drużyna i, i tak naprawdę... I, I tak naprawdę mają już zapewniony awans do, do finału playoffów offów w Ekstraklasie. Także ja to... No, tutaj to akurat... No, to no. nie jest. Urzucając prawie 100 goli w dwóch meczach. Ale, ale, ale osiągnęli największy sukces. W historii absolut... dyscypliny. Tak, tak. I, Węta tak, i to w ten, jest absolutnie... ot, w ten sposób Wenta osiągnął i w piłce klubowej, i w piłce reprezentacyjnej Polskiej, tak. jako zawodnik absolutny top. Także, Mały pomniczek powinniśmy także, mu postawić. No, będziemy mu stawiać w czasie. Na wywiadu, jak, się z nim, jak, się, jak się odezwiemy zgodnie z umową, bo. Wiat umówiony. Na no, Puławskiej. Strasznie wielką łapę ma. No, no. Tak się ze mną przywitał, ja nie mam małej dłoni. W ale. w ogóle nie jest mały chłopiec. No. No, w no, ogóle nie, piłkarze nie, ręcznie jest. chyba muszą mieć duże łapy generalnie. Taki, taki zawód. Ale powiem wam, po meczu tam podtrzymałem piłkę w ręce, no to ja jak grałem tam w tych takich juniorskich drużynach szkolno-klubowych myśmy dużo kleju używali, bo mieliśmy małe łapki. Ale ta piłka teraz też całkiem fest poklejona. Nie, masakra mieć. to jest. No. Masakra. To naprawdę trzeba mocno szarpnąć z ramienia, a potem żeby na od ręki to, A potem domyć to. No. O, to, to prawda. A że to prawda. Ręcznych może trwać dłużej niż jakikolwiek <śmiech> inny Czotka ryżowa do dłoni. Man, jak się, konsultanta <śmiech> mają jakiegoś chirurga znanego. Jak się, Obcinaj tak, budar jak się człowiek zapomni, za, za, zamiast najpierw myć ręce, od razu pójdzie pod prysznic, bo się może cały tym wysmarować. <śmiech> masakra, <śmiech> masakra, klejona. I no, oni też tak kleją. I tak? oni no, kleją więcej, ale, ale tu naprawdę jak zobaczyłem, tą piłeczkę wziąłem w ręce, to festu klejona była. To był jakiś taki pomysł, żeby wycofać, żeby zakazać tego kleju. Nie, to głupi pomysł. Bo to nie wygląda ta piłka. No, nie, bo ona się poklejona. brudzi, no, no ale... No nie estetycznie, ale wiesz, no jednak, przy, jednak działa to, to bardzo... Klej powinien na powinien być kolorowy. Bardzo to, bardzo to działa na przyspieszanie gry. <grystanie> posfa, tak, złapanie piłki, jak biegniesz do kontry w pełnym biegu, musisz złapać piłkę, no, która spada ci głowy jedną ręką. Z... Znaczy, to... Podania, podania łapane jedną ręką, to byłoby wiesz, pewnie 50%, 50 no, skuteczność w tym momencie. To no. też jest mocno no. jak ta piłka się wyślizguje z rąk. Tak, no bo... tak, tak. tak wiesz, machnie... to myślę, że, że atrakcyjność gry zmalałaby Zobacz ile razy w meczu, poza tym ci zawodnicy, oni jednak w tym meczu biegają ponad 6 km. oni trochę spoceni, bo to nie są chłopcy lekcy le le le le i malutcy, więc oni, no zobaczcie, ile razy w meczu wyciera się parkiet, tak? Ile jest przerw na to, żeby wytrzeć parkiet. To wy, wymieniać te piłki, które nie byłyby potraktowane klejem, to wy, non stop by no tak, trzeba piłka tego, nie. jest gumowa, tak? tak. I tam tak. to się ratuje, no ale granie w piłkę, ręczną gumowcem raczej nie wchodzi w grę, bo bramkarz by ten... Poza tym piłki... Chciałabym mieć ze trzech. Jednak złapanie piłki do kosza jedną ręką to jest możliwe, ale to tak. jednak paru zawodników. Tak, tak. Po, jednak nie Przypadki o, łapią w dwie ręce. Myśmy tak, tak. My właśnie nową dyscyplinę. A ja, cały czas nie Piłka ręczna nie gra na piłką lekarską. No. <głosy> było coś. No, poradziliby sobie chłopcy. <głosy> Ja też się cały czas dziwię, dlaczego Amerykanie nie grają w ręczną. No, no nie też. Nie potrafię Amerykanie tego powiedzieć. Wydaje, że... wydaje mi się, tak. że to jest sport po prostu absolutnie od początku do końca zrobiony A wiecie, że Polacy zdobyli to mistrzostwo w Wielkiej Brytanii w Proszę Cię, przy tej drużyna Polonii, drużyna Polonii Londyn zdobyła mistrzostwo, Wielkie Bryganie, mistrzostwo Wielki czy tam w Wielkiej Brytanii nie wiem, w, siat... w, Anglii, w Siatkówce. W siatkówce. O. Drużyna, która jest od lat 70 czy 60 nie, nie znam dokładnie historii, ale została założona przez polskich były siatkarzy grających tam w niższych nawet klasach rozgrywkowych. I drużyna to miała chwilę, że nie grała, nie była zgłaszana, ale w ubiegłym roku byli w finale, przegrali finał, a, a w tym roku i dziewczyny, i faceci byli w finale mistrzostw Anglii. No i faceci wygrali, a dziewczyny to nie wiem, jak tam jeszcze sobie poradziły, no, ale wie, Anglia generalnie, zdobyta. generalnie wydawałoby się, że co, no w siatkówkę gra się w całej Europie, to i w Anglii się powinno. No nie, w Anglii się nie gra. Ani wręcz, no, nie to, gra, ani w siatkówkę. W kosza też tak no, Ale to wolą krykiet, no proszę Cię. Krokiet. Tak, ja to... Jak jest drużyna Polonia Londyn, to może założymy różne kroki. To, tak, to indyjska gra. Indyjska, nie pakistańska, Krykiet jest chyba z Pakistanu. Z Kaszmiru, w każdym razie. To trudno powiedzieć, bo z, z Kaszmiru to, Kaszmir. to jest z garnitur. Albo, albo sweter. <grystanie> sweter. Tak swetl. Mamy, Ogłaszam w tym momencie wszem i wobec i słuchaczom, i panom szanownym redaktorom, że mamy właśnie tytuł podcastu: Spetr z Kaszmiru. Kaszmir, tak. Ja pamiętam, jak nasz kolega Mintaj zawsze powtarza, Co jak Zaraz wiesz, nas pogoni, no komisja. Da, nas da, ganiać za tak, tak. języka polskiego, z... ale powiem, że to nie jest po polsku. A to, tak. <grystanie> to a propos jeszcze swetra choć nie da się stawić. Sweteru. A propos swetera. Jeśli swet, to a propos swetera. Kolega Mintaj sfeterra. zawsze opowiada taką historię, jak, jak jeszcze mieszkał z na, nowym, na Nowym Świecie i tam dokwaterowali mu jakąś rodzinę. Dodam, że Nowy Świat w Kielcach to nie ten sam Nowy Świat, co Nowy Świat w Warszawie na przykład. Tak, tak, tak. To jest zupełnie A, a zwłaszcza nie ma nic, jeżeli się cofniemy 25 lat wstecz. A nowy, a świat w, nowy Świat w Kielcach to jest ulica krótka, brudna, ciemna i pełna bandytów. <laughs> Teraz już wygląda to trochę lepiej. 25 lat temu było jeszcze dużo gorzej. Była prawie tak zła jak Chęcińska. I było tak, że... Ale krótka. Tak, ale króciutka. Na szczęście. Także jak szybko... I da się mama czuciała Ale to jest w tym tak Haniu, Haniu wdzi pulwa, bo dobrze ci w tym pulwie. Co jeszcze? Wdzi pulwa, bo dobrze ci w tym pulwie. I to chodziło o swetr. I chodziło to swetr. jest Swoją tak. drogą, ciekawe, to że swetr się pulowr. nazywa pulw. Od czynności zakładania. Tak. Pull, pull off. <laughs> to jest symptomatyczne, bo jedna z najgorszych ulic Starej Pragi nazywa się Mała. Właśnie, bo jest też mała. Nie, A to w Pielcach mała jest ulicą główną w centrum. A i ulica mała w Pielcach był taki moment, kiedy nazywała się Mała, dawna Kilińskiego, dawna Mała. Tak, tak było napisane na tym. Na... Jak się Oficjalnie. przeprowadziłem na Pragę, to pierwsze, co mi powiedzieli, to, żeby na małą po zmroku nie chodzić. Mieszkaliśmy obok ulicy Małej. A, to są słynne historie. Nie to w może, może amedosto, będę <śmiech> <Redaktorze, śmiech> na, na przykład wchodzili do, do, do mieszkania i psy ulica, leciały z góry. Po schodach. Byłem ulica, tam niedawno. Ulica Kowieńska jest obok ulicy Małej. Ja na Szczeleckiej. Tak ja ostatnio był byłem na takiej ulicy Włodzi, Łodzi. Ulica 905 roku, rewolucji. A, to jest też piękna ulica. Tak, i przeszedłem tak. się po okolicy. Też byłem na tej tak. ulicy. No, masakra. No, masakra. Znaczy w, w Łodzi generalnie jest, generalnie jest masakra. Tak. No i nie ma uks u tak. A, właśnie. No. No. To w ogóle skandal. No ale co zrobić? No, no, skandal. Znaczy, tak, a propos, to znaczy, a, a propos skandalu, tak trochę a, nie rozumiem. A Polonia się. będzie? To jest... No ale to... właściwie właśnie, właśnie nawiązać, niedawno no, o tym rozmawialiśmy, że tak, nie, klub nie, nie zniknie czym... i tak dalej, i tak, tak dalej. Nie, no z klub, nie klub nie, liczy, nie zniknie. To... No, no, bo... Tak, tylko taka tak jest dziwna, że będzie jak schizofrenia, bo z jednej strony wszyscy trąbią i tam y, okrzykują z y, i PZPN, że te licencje to jakaś żenada, że nikt tego nie pilnuje, powinny być licencje, powinny tego przestrzegać, tak? A z drugiej strony obok tego jest artykuł Biadoreni, jak? to możliwe, że UKS upadł w ogóle i ten, no to, bo to jest na to się decydujmy tak. bo, to, bo to jest schizofrenia dlatego, dlatego, żeby upadł? <grym> dlatego, że tak. po, dlatego, że ja jako kibic Polonii mówię już w poprzednim nieistniejącym odcinku 174 że moim zdaniem Polonia która wygląda tak jak wygląda zarządzana przez ten zarząd i, i, i prezesa nieistniejącego króla nie powinna dostać licencji ani na pierwszą, ani na, na drugą. Znaczy, ja to na przykład nie rozumiem, bo jeżeli zawodnicy chcą grać za darmo. Ale chyba nie chcą. Nie chcą. Kto chce? To wiesz, to, to, to nie grają, i jest wszystko OK. No, a jeżeli. Nie chcą, to niech nie grają po prostu i drużyna się rozpada. Prostu, ale to nie jest takie proste. Ale to nie jest. poza tym to nie jest. licencja główny... polega na tym, że musi spełnić całą listę, listę warunków. Nie, no piłkarze, piłkarze. Nie, no, ja grają... wiem, no, chodzi o to, żeby się nagle nie okazało w połowie sezonu, że nie ma połowy drużyny. Nie, no, no piłkarze w tej chwili w Polonii to, no, grają, to grają głównie to. po to, że jak Polonia się rozpadnie koniec sezonu, żeby ktokolwiek ich chciał. chciał. Ale w ogóle sytuacji w Polonii to poświęcimy większy fragment w kolejnym nie, no, odcinku. No taka że nada, Przecież był taki moment, kiedy to Stowarzyszenie Kibiców miało obiecane od króla, Ale Król nie przekazał papierów stowarzyszeniu. No tak, no, oni mieli ustnie się dogadali już, że oni za złotówkę ten klub odkupią, tak. Tak? I to już było ustnie dogadane, wszystko było fajnie, tylko że wyciekło to do prasy, czy tam do mediów ogólnie. I Król nagle stwierdził, że jeżeli oni polecieli z Czyli tym do, do mediów, To jest taki wojciechowski wróć. To on się. No znaczy, nie, ja, nie. ja stwierdziłem, że powinni w ogóle <śmiech> powinni, powi... Król z Wojciechowskim powinni powołać jakieś takie, taką instytucję jakiś taki wiesz fundusz zaufania czy coś takiego, bo to są ludzie którym wszyscy, wszyscy powinni ufać, to są najlepsi na świecie, no. a ja będąc macierewiczem podcastu <śmiech> uważam że to są kibice Legii i Krój oni robią tak jest i oni robią wszystko żeby Polonia upadła Król to w ogóle ma... Tam, ja myślę, że oni są poważaniu. przede wszystkim kibicami własnej kieszeni. Mm -hmm. i... Tylko, że jeden w niej ma pieniądze, a drugi nie ma nic. Tak, ale, a, a, zarówno, drugi, a drugi obiecuje głównie. Ale zarówno jeden... Nie wiec... Jestem w Wiedniu, przesyłam przelewy. Tak. <laughs> to miałem takiego kolegę, którym kiedyś kasę pożyczyłem i też mi przez dwa, dwa, dwa lata chyba oddawał. I ciągle robił przelew. On ciągle jakimś cudem nie dochodził. On był bardzo zdziwiony, że nie dochodzi. <laughs> potem dzwonił, że mu bank coś zawiesił konto, on musi założyć drugie i tak przez dwa lata ciągle jakieś miałby tłumaczenie. No to król tak od samego początku. Nigdy nie miał pieniędzy, zawsze sprawiał wrażenie, że może będzie miał. Okazało się, że wygrał nawet przecież, że, że, że, że wygrał nawet sprawę. Myślę, że wszyscy to znają. Że wygrał nawet sprawę z, na, o, o 50, zdaje się, tam, milionów złotych, tak? tylko że niestety komornik zdążył w międzyczasie położyć łapę na tych, na tych pieniądzach, dlatego że długi pana króla są większe niż te wygrane, wygrane przez niego w rozprawie sądowej pieniądze. Więc nikt tych pieniędzy nie zobaczy. Żadnego piłkarza nie udało się za normalne pieniądze sprzedać. Jak wiadomo, powiedział, że nawet jeżeli Queen's Park zapłaci 10 milionów funtów za Teodorczyka, to on Teodorczyka nie sprzeda. Nie, nie tylko nie sprzedał go za 10 milionów funtów do Queen's Park, ale, nie, ale sprzedał go za pół, za 500 tysięcy złotych do, do Lecha Poznań. No no nie, ale to się, to się A Teodorczyk tak... swoją drogą na tym przejściu sportowo to nie zyskał specjalnie, bo w piłkę gra i mniej, i gorzej niż grał w Polonii. Nie, no, no, w ale to, też, nie... to, a to no, też Ale może propo... ma płacone. A propo... Znaczy na pewno no ma tak, płacone. przynajmniej tak. ma za to na pewno, na pewno ma płacone. Natomiast to, co powiedział mi też jeden z piłkarzy Polonii, powiedział mi: A jak my mamy w ogóle cokolwiek wygrywać? Jak, jak, w, pierwszy, jak w pierwszej części sezonu piłki dogrywali Brzyski e, Waliszwili i Teodorczyk a teraz w ich miejscu nie ma nikogo. A w obronie mieliśmy jeszcze Kokoszkę, tak? mieliśmy Jodłowca. A no teraz, tak, to no wiadomo, teraz... tam, tam prawie cały skład właściwie. Tam, tam jak, jakbyś zbudował drużynę z zawodników, którzy odeszli w dwóch ostatnich oknach transferowych z Polonii Warszawa, to ta drużyna walczyła, o mistrza no Polski. Po walczyła. No walczyła. No i to, to też jest takie poczucie, ci zawodnicy mają takie poczucie, patrząc na to, jaka jest sytuacja w tabeli między Legią i Lechem, oni wiedzą, że gdyby nie zostali pozbawieni tych piłkarzy, których zostali pozbawieni, to teraz walczy z Legią Mistrzostwo no, Polskie. spokojnie, tym bardziej. To, co się dzieje w tej chwili z polskiej lidze, no, to jest jakaś też... Yy, Kolejny wyścig parodia. klimatów. Tak, dokładnie. No, ale, ale, no, ale, czy, Formuła e... jeden z hamulcami ręcznymi. No, panowie, to, panowie. Nie, ale przypomnijmy sobie chcieli rozmawiać o reformie? Nie, nie, nie. Mi nawet... I, I poprzedni sezon, ale to nie jest, jest nic nawet, nowego. Ale nawet nie chodzi o poziom, tak? Bo to nie chodzi o to, czy te mecze nie, są na no... dobrym poziomie, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś walczy o mistrza, w jakiejkolwiek lidze by to nie było, jest lepszy, no to zaraz. Śląsk w Wrocław. Zaprzecza no no, Polskie... te... Nie, Ale to, co Śląsk, to sytuacja w tym roku to jest, to jest jeszcze krok dalej, bo walka między mistrzostwo... no, Legia, Legia, Legia wygrywa jakieś mecze śląsk no, w zeszłym sezonie nie wygrywa. Legia miejscu. czasem wygrywa, czasem nie. I wiesz, wyści wygląda tak, że lider zdobywa jeden punkt, a wice lider zero. I na, na tym polega wyścig. Tak? I efekt jest taki, że na czwartym miejscu jest Piast Gliwice i za chwilę Piast Gliwice będzie grał w Pucharach. No, To, to jest jakaś w ogóle. A dzisiaj z kolei ja rozmawiamy. Z całym szacunkiem dla, dla, dla piasta Gliwice, dla piłkarzy, no ale to nie jest drużyna, która powinna choć nawet w górnej połówce a propos, się znajdować. A propos licencji, dzisiaj rozmawiałem z jednym człowiekiem, który związany blisko jest z pzpn i z komisją licencyjną między innymi Ekstraklasy. I wiecie, co usłyszałem a propos licencji? Ile klubów w Polsce spełnia warunki licencyjne od początku do końca, gdyby chciano się trzymać litery prawa? No, no może, cztery, może ze dwa, może jeden, trzy. Za jeden, za głębie Lubin w Polsce grałoby Zagłębie Lubin z Zagłębiem Lubin. <śmieniu śmieniu> co, co, co? Co, kolejka, co kolejka. Ani Legia... grać ja... w Budynie, tak. <śmieniu> <w> <śmieniu> a potem Szkod. Ani ze względu na... Stadion w ma... mają w miarę porządku. Nie, mają stadion po... mają w Ale nie jeśli nie spełniają, to podejrzewam, że co najmniej kilka klubów jest w stanie. Hmm. No jest, jeśli no... będą chcieli, to no... są w stanie spełnić. No tak, no Lech, Legia... Myślę, że Wisła jednak, Górnik... Może, bo Górnik nie ma stadionu No Ale jest nie sobie na Śląsku jakiś stadion znaleźć. No, jak się, jak no, no tak, chcieli. tylko chodzi o to, że jakbyś tak naprawdę wziął te warunki licencyjne i je przeczytał, mhm. to bo powiedział mi to człowiek, który te warunki przeczytał i wie, że no, nie spełniasz warunku, no to nie grasz. No tak, jednego. No to, to A nie to warunkowo, być proste. warunkowo cię dopuszczają do dziesięciu, bo być może będziesz miał stadion, bo być może zapłacisz <śmiech> zawodnikom pieniądze, bo być może będziesz no miał zapewnioną zaraz, panie, ochronę no, Panie tak? redaktorze, ale tak. Czy kiedyś było inaczej? Co? No, nie, tylko że Po to, po był to się stanowi jakieś prawo i licencje, żeby się ich trzymać. Nie, no, jeżeli, no, się, ja rozumiem. jeżeli się wyrzuca UKS. Mam a wrażenie, że się... żyjemy w dwóch różnych krajach. Nie, bo jeżeli wyrzucasz UKS, który nie spełnia warunków, a dopuszczasz no, do gry ja w klasie 15 innych klubów, które też warunków nie spełniają, to coś tu jest nie bardzo. Znaczy, ja rozumiem, że w momencie wprowadzenia licencji, jeśli wymyślono, że. Dążymy do tego, żeby było normalnie. tak? Wymyślamy sobie te licencje i chcemy, żeby tak było. Wiadomo, że nie będzie jutro, bo to jest marcy przepis, musielibyśmy likwidować ligę całkowicie. Więc... No albo, za... albo grać tam za głębię Tak. No nie, myślę, że 10 lat temu, to kiedy te licencje były wymyślone, nawet za głębię Lubin by Jeszcze by się, nie się, by się nie załapało. Więc gdzieś tam stopniowo rozumiem, że przez jakiś czas warunkowo dopuszczamy, no po to, żeby ktoś te lidzę grał. No ale kiedyś trzeba powiedzieć stop do cholery. No bo, tym warunkowym dopuszczeniu. Bo, bo, bo inaczej, no to te licencje możemy sobie znowu wsadzić w buty. i. Bo to i nie, nie mają nie sensu, no, tak? nie. Ja, ja uważam, że to od początku, jak ja słyszałem o pomyśle licencji, to od razu wiedziałem, że to będzie fikcja, ponieważ żaden polski klub jeszcze przez bardzo długo nie spełni. No spełnia jedno, jedno zagłębie Lubin, no. Gdzie no. no, z Gdzie z teraz? lubi. Popatrz, nie ma na, wszystkim... na to szans I to jest od początku do końca fikcja tego klub typu Klub z myślenia. ogromnym wsparciem, klub z ogromnym wsparciem miasta, mający nowoczesny wielki stadion, który jest w stanie zapełnić Legia Warszawa. Legia ma takie zadłużenie, że z tym zadłużeniem nie powinna otrzymać licencji na grę w lidze. No dobrze, no tak samo ma Lech, no, no, no i, taki, i tak samo ma Wisła Kraków, no, no, no, no wiesz, no, chodzi o to, Bo nie mówię o Polonii Warszawa, bo to, to, to, to jest mnie jasne. Polonia, Polonia Warszawa jest klubem strukturalnie w tej chwili nieistniejącym istniejący. nie i powinien grać w czwartej lidze, tak? No powinny być zawodnikami z młodej Polonii bo na to, na to klub i powinien mieć obniżone kwoty za wynajem obiektu obiekt spełnia warunki gry w czwartej klasie, w czwartej klasie rozgrywkowej i powinien grać w czwartej klasie rozgrywkowej no wiesz, i być no budowany tak, że... sukcesywnie dostać obiekt na przykład do zarządzania nim, tak? Tylko, że problem właśnie polega na tym, że jeżeli nikt nie spełnia tych warunków i nagle wszystkich zdegradujemy do trzeciej ligi, a pierwsza i druga przestanie istnieć, ale to trzecia jest tą najwyższą, tak? I <laughs> tu dochodzimy to... do reformy ekstraklasy, ale ponieważ się w tym momencie w trzeciej lidze rozgrywane byłoby więcej, większa liczba kolejek. By było teraz tam 70 w... drużyn, tak? Ta! I w tym momencie, słuchajcie, mielibyśmy rozwiązanie. Ale dwa, jak ale, klika, klika. Ilu... Ale, tak, ale, tak, ale ilu reprezentantów Polski mielibyśmy w trzeciej lidze? No. W żadnym kraju no, nie ma tylu no. reprezentantów w tak niskiej klasie. A dokąd to by oni awansowali? Do drugiej. ligi. nie Ale nawet jakby awansowali, nie spełniliby wymogów potencjalnych, to wróciliby do tego. Więc druga liga byłaby pusta, czasem pełna na przykład jednym czy dwoma zespołami. No trzeba, który by w ogóle nie grał. No i w ekstraklasie jedno zagłębie Lubin. A zagłębie Lubin byłoby mistrzem polskim ogóle? Cały rok na Leżakach. Nie, nie. Oni między sobą musieliby grać ze sobą 30 spotka. No tak jak, przecież, zamierza, przecież jak zamierzała reforma. powiększysz ligę, to, to muszą grać 37 no. spotka. No. Mało tego, część Zagłębia grałaby w grupie spadkowej, a część w grupie mistrzowskiej. Tak? I część Więc Zagłębia by mecha? spadała do drugiej lidze. I, I byłaby w drugiej lidze część Zagłębia. I jeszcze dzielono to, by im pół. No, jakby, jakby te pół Zagłębia spadło, to z kim w kolejnym sezonie by grało z no, no, Długą ławkę trzeba. By. Trzeba by mieć długą ławkę. Bo, bo, jeżeli tak by to trwało, to za 50, tak bym byłyby w każdej lidze, bo no spadali i eee, awansowali. Nie, nie, nie. W pewnym momencie Tylko w Lubi no nie, no nie, bo w drugiej wszyscy... lidze by znowu awansowali do pierwszej. Ale też lidze. by spadli. No tak, no by się no no, wymieniali. Ale... Skończyłoby się na tym, że wszyscy by grali w zakłębiu Lubin. <laughs> wszyscy mieszkańcy Lubina. Nie, musieli wszystkich ciągnąć. No proszę cię. Nie kupowaliby zawodników. Skąd by ich zali? 37 trzeciej ligi były powali. Wszystkie pieniądze od sponsorów, od Plus i tak. dalej. ale mogłoby ich stać, to ale Trzecie walczyli Ligi. w Ligę Mistrzów. Tak, tak jest. No, Ligi, no. no i ale mogliby jest co roku walczyć Ligi. regularnie o Ligę Mistrzów, mają no. zapewnione miejsce, no. więc byt jest. No. <laughs> Ligę Europejską w ogóle no. wszystko po kolei. zawodnik, tak, co no. prawda spadnie. Tak, ale, ale słuchajcie, w Lidze no Europejskiej mielibyśmy Lidze Europejskie szansę mieć trzy Zagłębia. Trzy Zagłębia w Lidze Europejskiej. Jak nie w tej grupie Myślę. wyjdzie, to w tej wyjdzie. A jak, się, a jak trafią do jednej grupy? Myślę, o, żebyśmy byśmy na no, tyle no, no, ale mnie skonfudowali przeciwników, że byłaby szansa. Oni by się pogubili z tym grają. Jedyne rozgrywki, w których... Czy Zagłębia mógłby rotować zawodnikami między sobą? No pewnie nie. Jedyne rozgrywki, które miałyby sens, to byłyby rozgrywki Polski, bo tam można by dopuszczać również drużyny z niższych klasy. wtedy mogłoby przegrać na przykład jakiś zagłębien. Z zagłębie. nie, ale, ale, nie, <śmiech> w drugiej ale, lidze. Co ale Zosnowiec drużyny to? z Klasy są rozstawiane, więc tak. by wchodziło tak dopiero w ćwierćwinału gdzieś. A. A, a. a wcześniej grałby drugi Pamiętaj, w że jedno zagłębie grałoby też w drugiej lidze. Grałoby tak, tak gdzieś, no, wcześniej. a trzecie w trzeciej lidze. No, by no, był już taki wypadek kiedyś, że w finale Pucharu króla spotkał się Real Madrid z rezerwami Realu Madryt. No w Polsce kiedyś prawie doszło do tego, że ruch i, i ruch, y, druga drużyna ruchu y, mało brakowałoby, doszły do finału. Ruch drugi chyba. W Światświatświatłowiec albo w półfinale odpadł. Ja myślę, że rozwiązaliśmy ten problem. Teraz Bo... trzeba <śmiech> spektakularnie <śmiech> Nowy projekt klasy. <Ekstraklasy. śmiech> <śmiech> trzy razy Zagłębie. <śmiech> Swoją drogą Zagłębie się pięknie przejechało po Śląsku Wrocław w 24. kolejce. No To też zaskakujące. Niesamowity mecz. Nie, to, to... jest ja, no, ja żadne, żadne, żadne wyniki Śląska Wrocław nie są mnie w stanie ja zadziwić. Żadne, żadne, żadne wyniki z na... tak klasy już tak. nie są mnie w stanie zadziwić. Legia potrafi przegrać z każdym. Lech potrafi przegrać z każdym, więc Lech szczególnie u siebie, Lech tak, u siebie tak. potrafi przegrać z każdym, nawet z rezerwami. To no, bo naj... ja gdzieś naj... coś, na nie, bo jak już powiedziałem, zaraz wygrali Na Śląsku ilu ludzi przychodzi na mecze ligowe? Na ten stadion, po prostu wypasiony wielki. No właśnie dzisiaj dzisiaj się śmiałem, że gdyby można było tagować portrety na Śląsku, na stadionie, to mógłbym pojedyncze twarze wyjmować i robić <głos> podpisy wszystkim kibicom Śląska. Podobnie na lechy zresztą jest. Bo to tam, jest jak siedzi 200 osób tak na tej głównej trybunie, to. to rozmawiamy to jest po. Minęło trochę czasu od Mistrzostw Europy i to tak trochę smutne wszystko. No ale to wieszczyliśmy, że to a na będzie przykład taka meczu porażka. Towarzyskiego, no, pieniądze. meczu towarzyskiego, słuchajcie. Wydane pieniądze. Meczu towarzyskiego w presezonie, czyli w Lip w lipcu, czyli w szczycie wtedy, kiedy można sprowadzić do Polski ważny klub, duży. Juventus, Turyn, Barcelonę, Manchester, United. Można. Bo są ku temu warunki, są stadiony. Jest także, Ale Liga już będzie... No, Liga, no ale mówię wiesz o lipcu. Na przykład Stadion Narodowy odpadł. Ale no w lipcu już będzie Liga grała. Ze, halo. No, no, nie szkodzi, no nie wiadomo jeszcze. Dzisiaj się okazało, że 20, bo być może dopiero 7 będzie grała Liga. Dlatego, że nie, nie ma zgody co do reformy, ani kalendarza w tej chwili. Ale Stadion Narodowy w ogóle nie nadaje się jako kandydatura do rozgrywania meczów towarzyskich, na których może, można go zapełnić bo y, można było sprowadzić kilka poważnych firm ale okazuje się, że jest koncert Depeche Mode, tak potem jest jakiś koncert, jakieś tam Beyoncé i coś tamtego. I generalnie są same koncerty rokowe, meczów żadnych być nie może w tym okresie. No, e Próbują e się ratować jak mogą. To akurat, nie no, to, to akurat dobrze, że tak. są te koncerty, bo no, to ma koncer... szansę być jedyną areną euro, która tak, koncerty... może kiedyś na siebie zarobić. Tak, ale koncerty no. powinny być organizowane na stadionie wtedy, kiedy na przykład gra Liga i nie gra się meczów towarzyskich. Ja myślę, że to jest, Michał, tak. wtedy, kiedy masz miesiąc w roku, że, nie, nie, że Michale... można grać mecze towarzyskie i zarobić pieniądze Michale, ja myślę, na meczach. Bo ja koncerty można grać w, w, w sierpniu, ja myślę, że styczniu, ty lub lub jako właściciel obojętne. firmy. No myślę, że ty jako właściciel firmy, Projdzimy. jeżeli miałbyś mrzonkę, Sadasz, że ktoś rozegrał u ciebie mecz towarzyski albo nie rozegra mecz towarzyski, a przyjdzie do ciebie człowiek i zaproponuje ci koncert go, konkretnie Bioce, tego, tak. to się nie będziesz nawet zastanawiał, bo wybierzesz ten pewny zysk. No nie mrzonkę, nie mrzonkę Ernest, dlatego, że mecz Barcelony z Wisłą Kraków. No ale kiedy się okazało, że jest mecz Barcelony-Wisła-Kraków? Od początku był jaki był termin, i w ogóle stale. Ale od, od rozmów? No dobrze, ale ta, to daczego, dlaczego, dlaczego, Wis dlaczego Wisła miałaby grać z Barceloną w Warszawie? Nie. W Warszawie miała grać Legia na Narodowym. A. Znaczy, nie, no czy generalnie nie to wiesz, że Ja bym się, pytanie. Ale ja to się nie ja słuszne, bo nadal jest Legion na Wysoki bo większość, większość, ja wygrać większość tych Barceloną koncertów. Gdańsku? No dobrze, tylko że Dlatego że, Dlatego, że bo Barcelona, Barcelona zażyczyła sobie. sobie że Barcelona zarzuciła sobie obiektu na 40 tysięcy ludzi. No i, no i słusznie. No. Znaczy, wiesz, nie, ja, słusznie, ja bym się no, nie czepiał no, no, na Narodowego, że zarabia pieniądze jak może. Ja też lodowego, nie dowodzę Ja uważam, że można je zarabiać lepiej. No dobrze, ale wszystkie te koncerty, które są zakontraktowane, one są zakontraktowane jeszcze w zeszłym roku. Michale, one były zakontraktowane już Września, Przepraszam cię, Ernest, jeżeli, Halo, jeżeli wiesz, że mam urodziny 6 września, to nie umawiam się wtedy z innymi kolegami na, na różne inne imprezy. Przecież wiadomo, że w lipcu gra się mecze towarzyskie, bo wszystkie drużyny w Europie mają presezon. No, wszyscy mówią. Ile, a ile mecz? takich mecz ile w Polsce rozegrano? Do tej zegrane? pory? No w tym sezonie zostaną rozegrane trzy. Ale ile ne? do tej przyjedzie, pory zostało przyjedzie rozregrane? Barcelona, przyjedzie Juventus i przyjedzie jeszcze. Za chwilę przyjeżdża no Fluminense. na na Ja mówisz, że rozmowy się toczą od trzech miesięcy. A koncerty dostajesz rok temu. To, to nie ma dyskusji, Michał, naprawdę. To, to, to nie ma... Tak, tym bardziej, jest, że nie. Że, że... kawa nie wyklucza herbaty. Można... można, można to um... nie jest istotnie sportowy temat. To jest, znaczy, dla to... mnie zarządzanie stadionem narodowym i to, żeby no tak. służył do gry tak. w piłkę nożną, a nie do tego, żeby biją sama nie. Stadion narodowy ma służyć do tego, żeby się utrzymać. Było wiadomo, że każdy z tych stadionów, żeby się utrzymać, musi prowadzić różne rodzaje działalności. Z samych meczów się żaden stadion nie uczy. No. No, no, jest inna Sprawa, Lech która, Poznań która nie jest będzie prowadził działalności, w bo zamknięto na nim trybuny. Jest, no. jest, jest inna sprawa, ale zadziwiająca, również związana ze Stadionem Narodowym, ale tak w pozytywną stronę idąca. Mianowicie, że regularnie, nie wiem czy zauważyliście, są i będą rozgrywane na Stadionie Narodowym imprezy futbolu amerykańskiego. Polskiej ligi, tam reprezentacji właśnie polskiej, która powstała. Chciałem, chciałem I oni za ten z, z tych imprez wyobraźcie sobie są w stanie zapłacić za ten stadion i stadionowi się to opłaca i im się to opłaca. Wiecie, wiecie ile było na, na derbach na derbach futbolu amerykańskiego Wrocławia? Było więcej ludzi niż na meczu Śląska no Wrocław no Właśnie. No właśnie. Yy, w ostatniej kolejce. A to są, to są ilości. Ja 3,5 tysiąca ludzi potrafi przyjść na mecz futbolu amerykańskiego w Polsce. To jest w ogóle. No wiesz, bo to w ogóle. Tak czy znaczy, żeby... to jest trochę tak, że tam jest, tam wjeżdża gotowy produkt, nie? No tak, bo to, to jest pod ja, ja Coca-Cola, to... merchandising, widowisko jakieś tam. Ja się Le... tym też ostatnio zastanawiałem właśnie a propos futbol kontra piłka nożna, jak to wygląda. A z drugiej strony też zauważ w Polsce to, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, Ja myślę, że warto się znowu temu za jakiś czas przyjrzeć, czyli box kontra MMA. Mhm. Box w Polsce nie istnieje. Gale. Mhm. No, gale. Słucham, tak. Gale, gale są organizowane, ale tam przychodzi garstka ludzi, gipy telewizyjne zaganiają wszystkich na jedną stronę ringu po to, żeby dało się jakiś ogólny plan pokazać, żeby nie było pustych krzesełek. Organizuje się byle jaką galę MMA, Zorganizowaną nawet handlowe. amatorsko gdziekolwiek no. i walą tłumy. Walą tłumy. Nie, dla mnie niepojęte w ogóle. No ale tak się zmienia sport i myślę, że tu nie ma co, wiesz, biadolić, tylko no. Znaczy, ja nie ta, rozumiem tak to w, Ja nie rozumiem tej zmiany. Znaczy, to jest, to jest z jednej strony upadek boksu jako takiego w Polsce. O tym rozmawialiśmy, ale że nie ma ligi, tego. że nie ma. Ale że... nie rozumiem fenomenu MMA jako takiego. Z, no właśnie to co mówisz, gotowy wjeżdża gotowy produkt. Wjeżdża jest... gotowy produkt. No. No, czyli, czyli z marketingiem, z pomysłem. Czyli multikino multi z popcornem. Bije kino studyjne na głowę. tak? Czyli to, to masz jakąś no, tradycję w kulturze? Jeśli, jeśli kino studyjne nie ma na siebie pomysłu, to a znaczy, multi kino tak. ma, no to zawsze. Pobije. To znaczy, nie, nie, nie, do tego nie łączyłbym tego z, z tym futbolem amerykańskim, bo z tego co ja wiem, to jest. Nie, chodzi mi tylko o to, znaczy, że może że rozwijająca tej chwili... się od początku liga, która jest gdzieś tam tworzona przez pasjonatów, i to nie jest takie proste, bo tam przyrost tych zespołów w tej lidze z roku na rok to jest jakieś tam 200-300%. Więc coraz więcej nowych zespołów, a stworzenie zespołu futbolu amerykańskiego to, to jest, jest duży wysiłek. Jakieś 50-60 zawodników musi być w takim zespole y, futbolu amerykańskiego. Znaczy, jaki jest no poziom... 40 to, jest no, wystawianych do, do meczu. Dokładnie. No, Także to jest chyba. trochę trudniej niż stworzyć... A a jaki jest poziom sportowy tych, tych projektów? Bo jak ja patrzę na MMA czasami, to ja mam wrażenie, że w Polsce jest jeden zawodnik, tak? No nie, no tam ze trzech, powiedzmy. Ale no. to, to nie o to chodzi. tak jak mówisz, a, To jest a, produkt, tak? No tak, tak. No wiesz, jest marketing, jest pomysł, tak. jest organizacja, która ma pieniądze. Poza a tym Polacy a poziom, bardzo lubią się bicie, ma to jest jak poziom, uważam, że sport na polskiego, Poziom polskiego futbolu amerykańskiego. Polskiego futbolu amerykańskiego. <śmiech> <śmiech> Mówię, jako, <śmiech> Mówię jako muzyce traszowej z Kongo. <śmiech> ja to, ja to poziom na przykład muzyki, żałuję, że się róbby tak nie rozbija właśnie w ten no, sposób. No, no nie szkoda, bo to jest tradycyjna, normalna europejska muzyka. dużo lepsza niż jak tamte amerykańskie. Są poródby, ale, nie jest, no. ale nie jest tak opakowana, rozumiesz? No, no właśnie to... o to chodzi. To o Polacy mówimy. łykają. Zawodnicy Polacy też łykają nie są ten... tak opakowani. Polacy... No tak. Polacy... A to jest, wbrew pozorom, to a, tym jest... Bardziej, a tym bardziej. Nie jest, jest, jest ta Analogia tego, że jest bardziej opakowane. dla mnie trafiona, że oba, oba, obie historie przyszły ze Stanów, tak? Tak. A nadal jednak, w, nie wiem, w Polsce jest no, zapatrzenie na sport dlatego, amerykański. Dlatego ja też, dlatego ja też... Bo, no, on jest dobrze opakowany, tak? Ja on jest pokazywany profesjonalnie. Są gwiazdy, wiadomo... Poza tym zauważcie, że jak jest na przykład Puchar, Puchar Narodów rugby, znaczy, nie tak. mówi się tyle, jako o Super Bowl i tak dalej, i tak dalej. W momencie, no, no, w Super się Bowl zna... jest najlepiej oglądaną imprezą sportową na świecie, tak? Ze wszystkich w ogóle imprez. Co ciekawe, ludzie znaczy, oglądają to jakoś... głównie po to, żeby zobaczyć reklamy z tego, co ja się znaczy, orientuję. Tak, ale... to po pierwsze, a po drugie jakoś tak nigdy, <głos> za każdym co roku to słyszę jakoś nie jestem przekonany, czy to nie jest wyciągnięte żywcem z amerykańskiej prasy, gdzie na świecie oznacza w Stanach Zjednoczonych. No tak. No no nie, nie, tak, mówię, to tak. Transmisje są, wiesz, no. idą no, w Polsce też co roku ktoś to pokazuje. No tak, ale w, Af to to ogląda. To ogląda. A w Afryce ktoś to ogląda. W, w Azji w Polsce też no, nie, nie są Oj, Oj, W Azji myślę, że tak. W Azji myślę, że może to oglądać. Azjaci ja łykają wszystko <grymne> Specjalista od, od Sinologa Sinologa Nie, no. <grymne> No, proszę cię, jeżeli. jeżeli, jeżeli ły, ły, ły, ły, łykają koszykówkę amerykańską, no ale łykają piłkę ci, ale w, nożną. Ale w koszykówce to oni mają legendę Jaominga, tak? O, jed, na całą Azję jedną legendę no i dlatego się... cała Azja łyka po prostu ten. Nie, no proszę no cię. Nie, no, no nie, no. Do... Zostawmy, zostawmy Azję, bo mało wiemy na ten temat. No nie, no. no, we, no we, we, ja ja parę w każdym byłem. We, we, każdy kraj ma swoją legendę w tym momencie. Tak to jest zrobione. Dobrze, ale. Tak to jest wymyślone. Wejsbol się... się u nas nie przyjął. Cały również opa. Oprócz Kutna, bo w Kutnie bejsbol się przyjął. Jeżeli chodzi o Czy sport byłeś sport kiedyś na dworcu w Kutnie? Byłem, w ja byłem też niedawno. Artysty, tak, ale chyba się zmieniło bardzo. E, tak, w Kutnie? Już nie, już nie nie nic mi nie, nic mi nie pękło. Oczy. Nic nie mi nie pękło Oczy, oczy, oczy. Podobno wyremontowali. Znaczy teraz w Kutnie bywam rzadziej, bo jest autostrada do Poznania i nie muszę jeździć przez Kutno. A tak to jeździłeś przez dworzec? No nie. <laughs> Zatrzymał go no, znaczy, Za jest każdym to... razem porywał skład ja, towarowy. Jechał, jechał zobaczyć, tak, jedyne, jedyne, jedyne mu Jedyne miejsca jakoś w <laughs> dla mnie rozpoznawalne to dworzec. No i ten, i, i ta drużyna baseballowa, która tam jest. Nie? Jako miejsce rozpoznawalne. Jako miejsce w sensie tam, że jest coś tam. Nie wiem, co oprócz tego jest w Kutnie tak jak w Radomiu, Pizzeria. No już nie ma też. Tak. Zamknęli siódemkę. Tak, tak bo tak właśnie dzisiaj a propos z jednym kolegą. Nie, no nie pamiętam od czego, od czego nam się zaczęło. Przypomniał nam się gol, którego... Znaczy, o, zaczęło się od tego, od dziwnych sytuacji z bramkarzami. Przypomniał nam się jak Thomas Rawelli się wplątał w siatkę od bramki po tym jak Tarasiewicz mu strzelił gola z wolnego w meczu, meczu Polska-Szwecja. No i żeśmy o tym rozmawiać, jak to Tarasiewicz tego gola strzeliła, a potem w ostatniej minucie a przypomnieliśmy, że niejaki Roger Leung nam strzelił gola, przegraliśmy 2-1, a obok siedział jeszcze jeden człowiek, tak się patrzył na nas i tak patrzył, mówi, i on młodszy był od nas, mówi, Tarasiewicz, ten trener? No, <grym> no dla niektórych <grym> będzie tylko trenerem. No tak. <grym> No, poza tym, jak to było tak. jeżeli chodzi o nie Ryszard nie. miał frasem, po dobre, Mógłby grać w tym zespole. Mógłby grać w tym zespole, tak, ja z, z, z, z i z tak. Ale jak wiesz, z, z wczesnym Michalskim. <grym <grym <grym <grym ziober, z wczesnym, ja Z na wokalu. Wojtala i siadaczka. No, Wojtala teraz to jest czołowy skinhead. No, nie, to nie prawda. Wojtala, to nie przepraszam. A ostatnio już widziałem jakiego Matyasa zamera, który też został. To, na stronę skinheadów, tak. Nie poznałem go zupełnie. My też przeszliśmy na stronę skinheadów. Nie no nie wszyscy, a nie. nie wszyscy. Nie, jeszcze nie. Ja myślę, że to nie była kwestia waszego wyboru. Ja myślę, że u Zamara też i Łapińskiego to jest Ale Nie wgłębiajmy się. Lepiej się z tym pogodzić w taki sposób, jak oni i to zrobili, niż taki, jak tego nie zrobił Dariusz Pokaski. No tak. On w końcu zrobił. W końcu zrobił. W końcu ktoś po mądry... słynnym występie na Legii. Nie zapomnę. A co, a co, cieka a co ciekawsze, moja fryzjerka jest jego, jest jego kuzynką. I ona. Fryzierką. I właśnie strzy strzygła mnie wielokrotnie, i za każdym razem wracała do tego samego: że ona Dariuszowi, swojemu wujkowi, to ciągle opowiada, że on powinien zlikwidować tą fryzurę, którą ma i pogodzić się z losem. Nie, no on się pogodził już dawno. No. W końcu. Uch. Szkoda, że tylko z tym. Dobrze. Czy, czy mamy jakieś tematy jeszcze, które chcielibyśmy poruszyć? Tak, ja chciałem powiedzieć, że moja żona ze mną oglądała fragment jednego meczu, półfinałowego. Aha. Którego? E, pierwszego, znaczy chodziło o, o, o Barcelonę. Mhm. I oglądała ze mną i, i długo nie tak walczyła ze sobą, ponieważ ja posiadam umiejętność wyłączenia się ze słuchania komentarza. Moja żona po tym jak, jak usłyszała, słuchać... że zawodnicy podświadomie patrzą na zegarek, na którym czas szybko leci, <głos> <głos> powiedziała nie <głos> i wstała i wyszła. Nie, nie, to ja, ja, ja sobie sobie, że... Ale naprawdę już... chciała. Chciałem Obiecać, że moja żona komentował? się naprawdę mocno starała. Kto komentował? Z TVN-u. Tak. Ja uważam, że głównym plusem jednak jeżdżenia i oglądania meczów na stadionie jest to, że nie słyszę komentarza. Tak. Ja, ja sobie bytałem, że nie będę już się naśmiewał z komentatorów i, i w ogóle, ale... ale muszę. No bo ogląda... Znaczy nie, no już tam to co nie pół biedy, ale oglądałem te mecze, ponieważ nie mam telewizora, oglądałem te mecze w necie, nawet znalazłem, można sobie oficjalnie za 5 zł wykupić transmisję na no, tam jakiejś jednej z polskich platform. No tylko, że dostaje się przekaz ten z NP wtedy. No fak. Oficjalnie można? Tak. Za piątkę się kupuje i masz dostęp do meczu. W orężu. No co ty? Nie w orężu. Nie? Onet chyba ma prawo. A on, no. I tak sobie też oglądałem te mecze. I dobrej jakości, jest, a fajny. Tak, czas. tak, tak. Jak masz dobre łącze, to jakość jest naprawdę rewelacyjny. Ale to tylko Liga Mistrzów, czy jeszcze? Tylko Liga Mistrzów. Tylko znaczy, Liga tam, tam Mistrzów. jest, tylko, ja tylko Ligi Mistrzów szukałem. Nie szukałem Aha. niczego innego. Za 5 zł, Za, za 5 mecz. Za mecz. Są też jakieś tam opcje pakietowe. No, od czasu, Wiem, że czasu można sobie coś wszystkie, takiego zafundować. Wszystkie mecze pucharowe. Zwłaszcza, jak się ma w telewizji. No. Jak się ma w telewizji, to nie nie mam. Nie mam telewizora, więc nie mam, nie, Także, nie mam też telewizji. Tylko trzeba mieć, no, no, dobre łącze, bo tam wiesz, jeżeli. Ja ja mam takie sobie średnie, więc chwilami tam troszkę się... Mhm. Czy no bo no ja, ja, no ja właśnie, nie tak zacina się. Nie aha. zacina się, tylko spada jakość. Aha. Jakość troszkę się spikselizuje, trochę aha. tam jest niewyraźnie, za chwilę skakuje lepiej, ale... No, generalnie polecam. No ja ostatnio znalazłem, że. W każdym razie chodzi mi tylko o to, Nie transmisję że, meczyków że... takich typowych, tylko transmisję kanałów, które nadają mecze. I to jest dużo lepsze rozwiązanie. Świetna jakość. Także i, i tam, no, komentarz jak komentarz. Natomiast na no, wymienku na sam koniec. To był też mecz Barcelony, i to chyba nawet rewanż. I na sam koniec, jak już tam po meczu było, zawodnicy schodzą i jest ujęcie na trybuny. I siedzi taka cała trybuna gości w koszulkach Blaugrana i śpiewa tą słynną piosenkę hymn. Barcelony, hymn, której, no nie wiem, której ktokolwiek chociaż trochę interesuje piłką, to musi, to znam, musi no. go znać. I na pierwszym planie jest człowiek, taki wodzirej jakby, który tam nadaje tempo e, i jest najazd na niego i komentator e, e, mówi, o, Jose Mourinho. No fakt, że był trochę podobny, ale po prostu... Znaczy rzeczywiście, jest bardzo... godne. Znaczy, no, był taki wypadek, że Jose Mourinho odbierając mistrzostwo, no, yy, no, odbierając no, puchar no, za mistrzostwo Hiszpanii powiedział, że Barça en mi corazon i że, na zawsze, i że dzisiaj, jutro i na zawsze, tak? no, ale to był jeden taki wypadek i od tamtej pory już raczej nie jest związany z tym klubem no, to jest, ale to jest... jakby Mourinho rzucił robotę w realu żeby prowadzić doping na kapno, to byłby hit dopiero no według tych dziennikarzy. Tak nie się to stało. Nieważne, że, nie że na drugi dzień miał mecz yy, w Madrycie na, tak, z Dortmundem. Tak, tak. A to by wiele wyjaśniało. Tak. Wyjaśnia też jego jakby taką absencję mentalną. Tak, Był dokładnie. zajęty jeszcze kibicowaniem w tak. Barcelonie, która przegrała trzy Mówi, Mówi, że nie posłał mu przyśpiewka w 26 <śmiech> minucie. Był sprustrowany. Pomyślałem słowa. Walnąłem się w drugiej zwrotce. No tak czy znaczy jest to też powód, dla którego mogli go wyrzucić z realu na koniec sezonu. Myślę, to to byłby argument. Był by argument. Mógł tego nie znieść, jak, jak jeżeli on prowadził doping, to... No i... Nie, ja nie mogę wyjść z podziwu, jak to jest, że ci ludzie są zatrudniani. i którzy, oni, no, ci komentatorzy. Nie. nie ci komentatorzy. którzy <grym> ja w ogóle nie <grym> I, siedzi, i jest Szczególnie jakiś tego jest jakiś gniazdowego. No, tak. Oni mają nad sobą jakiegoś szefa, jakiegoś dyrektora, jest jakiś prezes tej stacji telewizyjnej i tak dalej. Ja nie wiem, oni nie oglądają tych meczów, ani nie słuchają. Nie, Aż, nie mam pojęcia, o co chodzi. tak, prezes jestem, zwykle nie ma telewizora. Jestem, jestem... Ja nie mówię, żeby zaraz ich zwalniać z pracy, no jakaś kara musi być to... nie <śmiech> nie ale... o karze śmierci <śmiech> ale może jakaś krótka rozmowa ale słuchaj, no na przykład no, no, roz... wiesz, na przykład do dzisiaj zamilcz <śmiech> ja tak powoli dochodzę, dochodzę do tego dlaczego nie nagramy 6 godzin podcastu dlaczego? bo ja już spływam troszkę po zamknięciu okna przez elektora Konwraciuka, który nie chciał stworzyć tak, wrażenia, że nagrywamy, plenerze. I... No to, bo nie nagrywamy oh. w plenerze. No to by nie nagrywamy w plenerze. Moglibyśmy. Tak. Byłoby przyjemniej. No dobrze. Ja bym dodał odgłosy lasu i byłoby bardzo Od przyjemnie. Odgłosy lasu. lasu. Koniecznie z wilę e, Rozumiem, że. I byłoby przyjemniej. Tak, Jakby trzeba kończyć. Dykteryjkę mamy zaliczoną, tak? Myślę, że zagłębie no lubin załatwiło kwestię tak. dykteryjki. Tam, Wszystkie tak. Kwestie, tak. No dobrze, to jakby inaugurujemy kolejną pięciolatkę podcastu tym podcastem. Muszę mm, tymże. Tymże, z Kolejny plan pięcioletni mamy. Po... Teraz musimy to nakreślić. gęściej. Tak, będzie... Teraz Zresztą nie wyjeżdżamy nakreślić. na żadne mecze w no najbliższej mecz przyszłości. na Final Four podobno jedziesz. Ale to dopiero 1 czerwca. No 3, mam na, mam 3 nadzieję, 3 że nagramy podcast wcześniej. Chociażby w ok z okazji finału Ligi Mistrzów no, wypadałoby chociażby. coś nagrać. Albo. Tak? może ten... myślisz? Myślę, że to taki mecz w sezonie, Chciałem który warto byłoby omówić. Czy jesteście sobie sprawę, że w zasadzie dzisiaj poruszyliśmy tylko dwie dyscypliny sportowe? No bo no, innym, to nam się zdarza. No to bo, się zdarza, no, no, winy... Mecz hokeja brutalnie nam przerwał Ernest powracający z kablem <śmiech> i nie dało rady. Zobaczyliśmy tylko pierwszą tercję. Miałem powiedzieć pierwszą kwartę. Tak, ale tak. Niecało. Przyszedłem i, i tutaj kolega oglądał wytatuowane kosmkarki. Przerwa akurat. To było 2 do 2. Bardzo fajny mecz. No, Rosja... znaczy, znaczy pierwszej tercji, bo potem to nie wiemy. Zabraliśmy się za nagrywaniem. No nie wiemy. Znaczy a i tak głównie porwaliśmy Za nagrywanie. No. Poza tym umówmy się, no co się dzieje w pozostałych dyscyplinach sportu? W tenisie Janowicz się nic wygrał nie Janowicz no, wygrał no, no tak, Janowicz dzisiaj wygrał, dziewczyno. ale za to dzisiaj. Radwańska Wtorej. przegrała. Jak usłyszałem litanie w wykonaniu Fibaka, co jakie przyczyny złożyły się na porażkę Radwańskiej, to normalnie miałem ochotę jej ze 100 zł puścić w ramach rekompensaty, że musiała tam grać <laughs> na konto. Usłyszałem, że Mączka jest niedobra. To bardzo, to, no. bo jest w ogóle za rzadka ta mączka tam i jest w ogóle... Za... Ale już nie jest niebieska wreszcie. No w Madrycie. W Madrycie, w tak, no, zeszłym roku ale była jest, jest nadal, nadal jest zbyt sypka i zbyt grząska. No i trzeba w związku z tym na tej mączce strasznie dużo yy, biegać i dużo więcej... Ja to już dzisiaj przeczytałem Techniki. o kryzysie radwańskim no, poczekaj, i o tym, co, co zrobić z kryzysem przyczyn. radwańskim. Druga przyczyna po mączce to jest wysokość, bo Madryt jest na 700 metrach i trzeba i się ciężko biega. Trzecia przyczyna to jest... To, to że najwyżej prze... położona stolica w Europie. Że, przeciw, że przeciwniczka... Ja to nie jest kraków. stolica. No, ale ona tam mieszka. Do cholery. Prze przeciwniczka była leworęczna. To jest zawsze bardzo niewygodne dla niej. No i tak słuchałem tej litanii już nie wierzyłem własnym muszą, że po prostu, że no jak no to po cholera ona tam jecha, co nie wiedziała, że to na 700 metrach jest Madryt? I że miała leworęczną <śmiech> przeciwniskę? I że, i, że, I że mączka tam jest, kurczę, czy co? No, czy jak? Ja ostatnio pana Wojtka widziałem na imprezie z okazji zamknięcia hotelu. <śmiech> Zamykam, Pan Wojt... bo Pan, Pana Wojtka przecież żona teraz rzuca, tak? <śmiech> tak? No, tak, tak, tak A co? słyszałem. Mam hotel... dalek. Pudelek, Ma ochotę pudelek. żona już nie pracować. No nie wiem. Ja myślę, że żona nigdy nie pracowała ostatnimi czasy. Ja bym... <głos> nigdy nie pracowała ostatnimi czasy. Ja, czasy. ja, ja bym się chętnie z sibakiem rozwiódł. W każdej chwili. Ja Wezmę to dwa razy. Ja bym się chętnie z nim nie, nie wychodził za niego za mąż. Jest no, znaczy ciężko, ciężko jest dostać podział majątku, jak się z kimś nie bierze ślubu w wyniku rozwodu. Co ja mówię? No to... Trochę... A ja słyszeliście, jak ostatnio raz czytałem jakiś wywiad z panem Wojtkiem, jak to powiedział, że go McEnroe wkurzał, bo do niego per kiełbasa krzyczał. <grystanie> Bardzo ładnie. Tak. I się tak, wkurzył, tak, tak, tak. i zaczął go gonić z rakietą. kiełbasa tak. A, a propos rozwodów, to wiecie ile żona pre, byłego prezesa Berlusconiego dostała, dostała zasądzonych... To byłego prezesem, dwa mecze z Barceloną. <śmiech> no gorzej, premiera. Ja myślę, że on, jest, on zawsze będzie jakimś prezesem. Tak. No, tak, no. Prezesem Albo, był albo premierem, no, no, albo kimś. Byłego, bo on prezesem Milanu nie jest chwilowo, Oficialnie tak? Milanu. <śmiech> no ale no, tak, żeby zaczepić. No to dostała, słuchajcie, ponieważ on w pewnym momencie postanowił, że za, za wysokie te, musi płacić jej odszkodowanie za to, że się z nią rozwiódł, No to stwierdził, że nie będzie płacił. Więc ona poszła do sądu i dostała 30 milionów euro to ja bym się z Berlusconim też chętnie rozjął. Ale przed bunga bunga. Z Jordanem mógłbym się też rozwieść. Pamiętam, że brakuje ci co najmniej... <śpiewanie> brakuje ci co <to> najmniej, <śpiewanie> ci <to> najmniej... <śpiewanie> kilku elementów, które miała jego żona, <śpiewanie> za całe te 30 milionów był skłonny zapłacić. <śpiewanie> Myślę, że wszyscy No trzech, tak? no, trzech. Będzie... to jest najważniejsze. Chyba, że ceni intelekt i zarost na twarzy. O futbolu byśmy sobie mogli porozmawiać. Poruszamy się po ślińskim gruncie. Po ślińskim gruncie. Dobrze, e, kończmy więc. Nierówną walkę. Tak. No, jeszcze chciałem tak. powiedzieć o jakiej dyscyplinie nie powiedzieliśmy no. jak, jak jest, no teraz zaczyna się nie z... jak to, co mówiliśmy jeszcze o, M o MMA no. o rugby, o futbol amerykańskim. o boksie, trochę, trochę o boksie trochę o, o, o koszykówce o, o, ta, o krykiet padło, no. to, Ej, padło to, słabo, to słowo krykiet w ogóle, padło. A w ogóle... to jest z 10 dyscyplin a teraz jest o hokeju przepraszam, było, a teraz jest... o hokeju. Było, było o hokeju nawet o sportu zimowym choć mamy no. za oknem wiosnę teraz szybko o tenisie to już jest dycha dyscyplin. A jeszcze jakbym umiał wymienić od razu tak kilka dyscyplin pod tytułem, nie wiem, zapasy. Naraz. Zapasy. Było, tak było. Że, że, no. że I teraz będzie turniej o szable Wołodyjowskiego. Rzut o szczepem, pchnięcie kulą. O, a, nie i... a nie powiedzieliśmy, i że w telewizji 100 żużel na każdym kanale obecnie. Był, Jak, jak jest, przełączałem, to był wszędzie żużel. Mój ojciec nawet postanowił mieć żużel w alejce dojazdowej do, do domu. Ale I do... żużlowca też <golub> Tak, <golub> tak, tak, tak złopata. miga w tej <golub> samorotę. Żużlowiec mu <golub> rozrzuca żużel w alejce dojazdowej. Rozumiem, że nie będziemy mówili, że tak powiem o tym, co się dzieje w polskiej telewizji jednej komercyjnej, co to teraz ma wszystkie mecze i je po prostu... Powiem tasuje po poszczególnych kanałach. No ja powiem ci, że tylko no, komentujemy o tym Dlaczego moja żona nie ogląda ja tych? Ja ostatnio <grym> próbowałem namierzyć jakiś mecz, który chciałem obejrzeć i o ile wcześniej wiedziałem, że mogę ja, się spodziewać w jednym kanale, na przykład o godzinie 14:30 w niedzielę, że będzie mecz ligi angielskiej, to teraz kompletnie nie wiem, gdzie mam tego meczu. Czasami szukać. Widzisz, bo... Ja korzystam z internetu i nie mam z tym problemu. Cieszę się, że te kanały mam. Myśl. Nie mam Jak weźmiesz szukarkę i nową stronę Kanal Plusa i będziesz próbował cokolwiek tam znaleźć. Ale ja właśnie sensem. nie próbuję tam znaleźć. Bo ja na przykład internetu używam do tego, żeby znaleźć godzinę transmisji meczu, który mnie interesuje, bo mam go w telewizji. Jak wszystkie chyba mecze, które teraz już są na świecie. Ja robię inaczej. Efekt jest taki, że nie dość, że mam wszystko w telewizji, to niczego nie mogę obejrzeć, bo niczego znaleźć nie mogę. Ja znajduję na live że wiem, kiedy mecz się dokładnie zaczyna i po prostu przelatuję po tych telewizjach i zawsze gdzieś on będzie. Na którymś kanale. Mhm. To jest chyba lepsza metoda, niż zlokalizować no... coś przepastnych wnętrznościach kanału plus internetowego strona, strona bardzo nieintuicyjna nie chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o stronę internetową, nową przebudowaną, bardzo mi się nie podoba wyszukiwarka działa tak, że Afe. <coughs> naprawdę nie będę się wyrażał, brzydko niedobra jest dobrze ja <coughs> proponuję jednak mimo wszystko rozpocząć pięciolatkę od dyscypliny żegnają się tak? Że się pożegnamy kie... z nazwiska? Tego to nie robiliśmy już miesiąc, trzech lat. Co ja nie powiedziałem, że musicie podać swoje nazwiska, ale redaktorzy. Wesela się redaktorzy. <gulanie> się I imię ojca, i tak. Tak. Zegnają się Tak, Żegnają się redaktorzy, jak zwykle. Tak. No to słuchacze... Doktor... To... <gulanie> do, do przyszłego tygodnia. Tak, do tak Do przyszłego tygodnia, aż tak? Do przyszłego tak, jak najbardziej. O czym będziemy mówili w przyszłym tygodniu? No o piłce nożnej. A i o Giro di Italia. No Musimy sobie znaleźć jakieś tematy. Możemy wrócić na przykład do różnych y, rozważań... Y, a właśnie o czym, o czym był podcast, który się a nie uprażał, a a ja O frytkach. Głównie o Polonii Warszawa, ale tak. do tego wrócimy, bo chcemy gościa zaprosić. Ale no tak, sprawie. bo e, w, przepadł cały, m, to znaczy już to w, powoli przestaje się, jak przestanie istnieć Polonia, to przestanie istnieć <grym> problem. Nie, Polonia nie przestanie istnieć, no, będzie istniała tylko w innej klasie rozgrywkowej. No tak. Ale, ale, myślę, że, mieć... ale myślę, że tam problem z kibicami się też tak. sam rozwiąże, po prostu niektórzy <grym> przestaną, przestaną przychodzić. Mam wrażenie, znaczy, no, mam wrażenie się, że ci wszyscy, bo mówiliśmy o tych wszystkich e, młodocianych faszystach, tak. Y, którzy się zaczęli pojawiać. Myślę, że oni przejdą sobie wtedy na lekcie. No jest taka nadzieja. Tak. I problem się... No oni, c, oni, jest się taką, oni się ostatnio... Ostatnio się pojawili, bo to jest takie modne być w opozycji czasami. Szczególnie w takim gówniarskim wieku, jak się ma więcej pryszczy niż, niż, komórek. Ten, niż komórek w mózgu. W mózgu tak? I generalnie wyciśnięcie pryszcza grozi utratą Czyli reszty ma się mózgu. Ma trzy pryszcze. <laughs> I pół synapsy. Tak, wyciśnięcie pryszcza grozi utratą właśnie połączeń nerwowych w nieistniejącym mózgu. Także radziłbym tym kolegom, którzy tam przychodzą tak zwanej Narodowej Polonii, wycisnąć to, co mają. Dobrze. Iść gdzie indziej. Dziękuję Państwu. Tak, tak do, redaktorzy. Tak, do usłyszenia, słuchaczy. Do Czyli będziemy będzie za tydzień. Będzie o Giro d'Italia. Redaktor się no, pożegna. Się bardzo bo Italia. dzisiaj przeczytałem, mówimy się, co za debil skonstruował. Że nie, nie będą gdzieś sprycować. Patrzę. <laughs> Jedzie ktoś na rowerze na zdjęciu i napisane Majka w wysokiej formie. Myślę sobie Majka włoszczowska. A mówię, jaka Majka? A przecież kolarz się Majka nazywa, jedzie w Giro w ogóle nie wyglądał jak Majka. No i pewnie też dlatego nie mógł być mężem No ale jak jeden Polak w Giro się Majka, a drugi Niemiec. Go!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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś kto Była mi wrzucił Szaranowicza nie na słuchach? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę ta Kapiński, tymczasem ty piłce Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule,